Dzień dobry, Kacprze. Dzień dobry. Witamy Państwa kolejny raz w audycji Radio Roza. Tym razem dalej będziemy próbować zgłębiać tajemniki biologii, również pod kątem różnych problemów społecznych, które można powiązać z naukami przyrodniczymi. Więcej nawet, trzeba pamiętać o tym, tutaj zaznaczę, że kwestie społeczne są jak najbardziej nieodłącznym i inherentnym elementem biologii, ponieważ formy życia cały czas wchodzą ze sobą w interakcję. Spróbujemy w takim razie porozmawiać sobie o odporności. Temat, który wybrałeś, także w kontekście obalenia mitów źródeł hierarchii społecznej w cywilizacji. Jak najbardziej. Czy mógłbyś w takim razie zacząć na ten temat coś powiedzieć? Oczywiście. Trzeba zacząć od tego, że kiedy myślimy układ odpornościowy, często zapominamy jak jest to temat niezwykle złożony, skomplikowany i wielopoziomowy, ponieważ system odporności jest niezwykle istotny nie tylko ze względu na proste rzeczy, tak jak nam się często potocznie wydaje, czyli zwalczanie pasożytów, wirusów i innych na przykład toksyn, oraz neutralizacja patogenów. Jest to bardzo złożony system kontroli organizmu i ochrony przed czynnikami zewnętrznymi, który wpływa na masę szerokiego poziomu interakcji, zarówno behawioralnych, morfologicznych, kognitywistycznych, i oczywiście też społecznych. Gdy myślimy o układzie immunologicznym, mówiąc tak w sposób taki bardziej naukowy o systemie odporności, trzeba zauważyć jedną z podstawowych kwestii, które potraktujemy jako punkt wyjścia. Formy życia mają wiele potrzeb fizjologicznych, mają potrzebę odżywiania, mają potrzebę oddychania, mają potrzebę oczyszczania, yy, mają oczywiście potrzebę odpoczynku, potrzebę orientacji w środowisku I jedną z tych elementarnych potrzeb jest oczywiście potrzeba ochrony. Każdy organizm, który zgodnie z tym, jak to pięknie i w niezwykle prosty sposób opisał Schrödinger, na po pośrednictwem homeostazy neutralizuje wewnętrzną entropię kosztem zwiększania entropii w swoim środowisku, jest permanentnie narażony na zakłócenia. Czynniki zewnętrzne, które w mniej bądź bardziej intensywny sposób destabilizują cały aparat metaboliczny, funkcjonalny, kto, na którym opiera się biochemia organizmu. Powo powodem tego, efektem tego był fakt, że na drodze doboru naturalnego faworyzowane były od Luka te, Układy biologiczne, które były w stanie za pomocą z własnego aparatu biochemicznego neutralizować negatywne czynniki nadchodzące ze środowiska. Przypomnij, Kacper, proszę, co to jest luka. Mówiliśmy o tym kiedyś w odcinku, ale gdyby ktoś nie zapamiętał lub nie osłuchał tych poprzednich odcinków. Naturalnie, luka... To Last Common Universal Ancestor, czyli ostatni uniwersalny wspólny przodek. Nie można tego mylić z bull, czyli basic unit of life, ponieważ Luka wcale nie musiał być pierwotną i najprostszą formą życia. Był tą formą życia, z której rozwinęły się, Wszystkie królestwa materii ożywionej, które znamy obecnie. Czyli dosłownie był to organizm, z którego powstały wszystkie, całe drzewo genealogiczne życia. Można powiedzieć, że to był ten pierwszy, ten uniwersalny korzeń, z którego wyrosło całe drzewo rodowe naszej biosfery. Podczas kiedy wszelkie inne układy no, niestety, bądź niestety wymarły. I teraz, gdy przyjrzymy się Luka, zauważymy, że już od samego początku układy takie były narażone nie tylko ze względów na biotop, czyli na czynniki martwe, tak jak wysoka temperatura, niska temperatura, niskie bądź wysokie pH, oczywiście różnego rodzaju obecność toksyn w środowisku, oczywiście obecność metali ciężkich i innych systemów zakłócających, ale również biocenoza, ponieważ wraz z reprodukcją powstawały organizmy, które siłą rzeczy będąc autonomiczne, również dążyły do obniżenia do obniżenia poziomu entropii wewnętrznej, siłą rzeczy zwiększając entropię na zewnątrz. A skoro dla organizmu A środowiskiem był organizm B, to tym samym często również zwiększał jego entropię. I tak narodziła się konkurencja między osobnikami, która powodowała, że nieintencjonalnie oczywiście, bo to też trzeba pamiętać, organizmy obniżając własną entropię i ją hamując na poziomie własnej złożoności, często robiły to kosztem swojego otoczenia, w tym innych organizmów. Z tego powodu na drodze selekcji naturalnej zaczęły przeważać te struktury, te struktury biologicznie czynne, które były w stanie za pomocą różnego rodzaju systemów odgrodzić się od potencjalnie niebezpiecznego środowiska, hamować jego wpływ na własną złożoność, a tym samym trwać dłużej jak i na skutek reprodukcji i przenoszenia swoich systemów wewnętrznej ochrony, przenosząc je na organizmy potomne, sprawi, że te organizmy potomne również radziły sobie z presją zewnętrznego środowiska. Jednym z takich najprostszych systemów jest oczywiście ściana komórkowa. Ściana komórkowa oraz otoczka śluzowa, czyli struktury występujące poza tą podstawową błoną komórkową, która jest tym podstawowym wraz z cytoplazmą aparatem metabolicznym i biochemicznym życia, jest to swojego rodzaju bariera, która ogranicza wpływ czynników zewnętrznych na organizm, bo należy pamiętać, że każdy czynnik zewnętrzny wpływając na organizm zakłóca, je, zakłóca jego metabolizm, zakłóca przede wszystkim jego zegary biologiczne. I zakłócanie zegarów biologicznych powoduje dystres. Siłą rzeczy układ zaczyna z, wy, wykształcać mechanizmy, które chronią owe zegary przez przed rozstrajaniem. I wraz z pojawieniem się takich systemów jak otoczki śluzowe, ściany komórkowe, pojawiały się kolejne mechanizmy. Pasyw, to były mechanizmy pasywne, a potem pojawiły się również mechanizmy aktywnego zwalczania czynników potencjalnie toksycznych. Takich jak chociażby produkcja toksyn, które jadów tak zwanych, które dla organizmu produkującego je były nieszkodliwe, zaś dla Innych organizmów wokół były oczywiście szkodliwe. W ten sposób układy biologiczne, które potrafiły chronić swoje zegary przed rozstrojeniem, przeżywały kosztem tych, których zegary były bardziej wrażliwe na rozstrojenie i które stawały się źródłem energii oraz oczywiście budulca dla tych, które radziły sobie lepiej. Na skutek tych wszystkich oddziaływań było bardzo silny nacisk selekcyjny na coraz intensywniejszą separację od środowiska. I Jest to bardzo ważne z tego powodu, że był to pierwszy moment, kiedy okazało się, że większy fitness mają te organizmy, które, u których priorytet, jakim była ochrona y, nastroju swoich zegarów, lepiej radziły sobie niż te, które mając mniejszą ochronę, były bardziej wrażliwe na czynniki środowiskowe, a tym samym zyskiwały na przykład większą wiedzę na temat środowiska. Były bardziej uwrażliwione na sygnały płynące ze środowiska. Okazało się, że organizmy mniej wrażliwe na sygnały ze środowiska, a bardziej neutralizujące je niż analizujące, radziły sobie w środowisku lepiej, zostawiały więcej potomstwa, intensywniej się reprodukowały, więc z punktu widzenia darwinowskich adaptacji bo to jest zawsze trzeba podkreślić, że mówimy tylko o bardzo yy, wąskim aspekcie życia radziły sobie pod tym konkretnym względem skutecznie. Z czasem zaś zaczęły pojawiać się układy wielokomórkowe które wykazywały się tym, że mimo, że nie były już jedną komórką, a wieloma komórkami, czy też na przykład olbrzymią siecią biofilmów, które zaczynały zachowywać się jak jedna komórka, czego fenomenalnym przykładem jest endosymbioza, zaczęły synchronizować swoje zegary. I w momencie, kiedy zaczęły synchronizować swoje zegary, powstawały układy, które zaczynały zachowywać się w pewien sposób, jak jedna komórka. Wtedy też zaczęły rozwijać się systemy ochrony mające chronić nie tylko y, jedną komórkę, ale cały zbiór zsynchronizowanych ze sobą metabolicznie komórek przed czynnikami zewnętrznymi czy też takimi jak chociażby inne układy, których zegary metaboliczne się różniły. Proszę wytłumaczyć, co to jest endosymbioza, żeby słuchacze wiedzieli. Oczywiście. Endosymbioza jest to proces, według, według którego dzięki obecnej wiedzy, który opisała wybitna biolożka Lynn Margulis, przyczynił się do powstania eukaryontów, czyli komórek posiadających jądro, do których należą. Wszystkie współczesne organizmy poza bakteriami i archonami. Wykazują się one posiadaniem tak zwanych organelli błonowych wewnątrz swoich komórek. Komórki te są o wiele większe oraz posiadają takie organelle jak mitochondria, chroloplasty czy jądra komórkowe. Prawdopodobnie zaczęło się to od tego, że z czasem układy konkurując ze sobą i wzajemnie się rozkładając pod wpływem różnych losowych mutacji za, dosz, zaczęły się ze sobą synchronizować. W ten sposób powstał pierwszy biofilm, który zaczął działać w na tyle zsynchronizowany sposób i zintegrowany, że z czasem pojedyncze elementy stały się częścią większej całości, stając się czymś, co obecnie nazywamy komórką jądrzastą. Komórki wchodzące w skład tego biofilmu podzieliły się funkcjami w taki sposób, że część zaczęła pełnić rolę źródeł energii, tak jak mito y mitochondria, źródeł syntezy budulca pod wpływem fotosyntezy, tak jak przodkowie sinic zmienili się w chroloplasty, zaś praarcheony zaczęły pełnić rolę banku danych, czyli magazynować materiał genetyczny zgromadzony w nukleotydach na temat całej struktury biofilmu, stając się tym, co obecnie nazywamy jądrem komórkowym. Rozumiem, czyli... Wszystkie organizmy wielokomórkowe, jakie znamy, należą do tych organizmów, które powstały na skutek endosymbiozy. Dokładnie. To są tak zwane eukarioty. Dokładnie. Są to wszystko od pierwotniaków, grzyby, rośliny, zwierzęta i część tych zwierząt, którymi jesteśmy my. Pochodzimy w linii od tych układów, które pierwotnie były prokariotyczne, ale biofilm zsynchronizował się do tego stopnia, że zaczęły działać jak jeden organizm. I teraz, gdy pójdziemy dalej, jeżeli chodzi o system odpornościowy, warto zauważyć, że doszło w obrębie wielokomórkowców do intensywnego podziału Rul. I gdy zauważymy chociażby gąbki, które są uważane za najprostsze układy e, zwierzęce wielokomórkowe, które e, są przez niektórych nawet nazywane beztkankowcami, gdyż nie wszyscy uważają, że e, struktury, które tworzą, w ogóle można nazwać tkankami, posiadają już specjalizację. I przykładem tej specjalizacji są oczywiście amebocyty. Amebocyty są. To komórki, które wyspecjalizowały się w podróżowaniu i okrążaniu całego, całej kolonii, jaką jest organizm i pożeraniu wszelkich czynników, tak ładnie ich fagocytozy, które są rozpoznawane jako czynniki zakłócające pracę organizmu. I teraz warto jeszcze zauważyć kluczową rzecz, o której się często zapomina. Często myślimy, że chodzi o sam materiał genetyczny zgromadzony w komórkach. Absolutnie nie. Tak naprawdę organizmy swoich od obcych rozpoznają dzięki tak zwanym markerom. Owe markery występują na błonie komórkowej i zwykle przyjmują postać mniej bądź bardziej złożonych systemów receptorowych zgodności, takich jak na przykład w przypadku już bardzo złożonych form życia, takich jak są chociażby właśnie ssaki, systemów MHC, czynników zgodności tkankowej, które przyjmują formę mniej bądź bardziej złożonych systemów receptorowych, których Kształt, czy też swojego rodzaju metaboliczna aktywność świadczy o kompatybilności z konkretnym organizmem. Organizm I w ten sposób system odpornościowy rejestrując podobieństwo bądź odmienność w owych receptorach decyduje, czy dany Czynnik jest zakłócający czy niezakłócający, czyli czy należy do swoich i czy należy do obcych. I wspominam o tym dlatego, że przyglądając się całej historii życia zauważamy, że widzimy też to pięknie w rozwoju społeczeństw. Na początku właśnie mikrobiologicznych, a z czasem też budowanych przez organizmy wielokomórkowe pod postaci tak zwanych markerów Kolonii. Tymi markami kolonii mogą być wspólne feromony, mogą być nimi y, wspólne y, c, ciałka czy też y, struktury znajdujące się na powierzchni ciała, chociażby różnego rodzaju włoski czy woski. Mogą tego przykładem być nawet w przypadku ludzi na przykład, żeby najlepszy przykład formę ubioru, symboli, hymnów, ponieważ trzeba zauważyć, że takie rzeczy jak chociażby barwy wojenne, flagi, totemy, wyznawana wiara, czy, stanowi, właśnie, czy ideologia stanowi nic innego jak formę markeru kolonii. Zresztą nawet w samym słowie religia jest etymologiczna pozostałość po słowie jednoczyć, integrować, ponieważ jest to pewien zbiór elementów, które pozwalają wzajemnie rozpoznawać się osobnikom z konkretnej grupy i odróżniać siebie od pozostałych form życia. Mówisz o czymś takim jak obcy swój, to się oczywiście kojarzy z plemiennością i teraz dobrze, że powiedziałeś czynnik, bo to nie chodzi o... To nie tylko chodzi o komórki, które mają taki sam lub podobny genom, ale bardziej o czynnik, bo na przykład nowotwory, można powiedzieć, że to są właśnie czynniki, które zakłócają pracę wielokomórkowego organizmu, ale jednak wywodzą się z tego samego genomu. Więc jak to jest? Mógłbyś coś szczerze na ten Oczywiście. temat powiedzieć? Oczywiście. Przede wszystkim warto wspomnieć o tym, że układ immunologiczny ba bada kompatybilność nie bezpośrednio oceniając w jaki sposób dany czynnik wzmacnia czy też zakłóca zegar biologiczny takiego układu, bo to jest bardzo ważne, bo to często ludzie mylą. On tego nie robi w taki sposób. On rozpoznaje to pośrednio. Można powiedzieć, że układ immunologiczny jest niewiarygodnie powierzchowny w swoim systemie podejmowania decyzji. I dotyczy to zarówno bakteryjnych biofilmów, jak i Coraz bardziej złożonych struktur. Organizm, system rozpoznawania swój obcy nie działa na dokładnym śledzeniu i precyzyjnym analizowaniu szlaków metabolicznych, który powoduje, że na przykład pewne y, organizmy są toksyczne, pewne wzmacniają układ, pewnego osłabiają w mniejszym bądź większym stopniu. Nie, absolutnie nie działa to w ten sposób. Układ ma pewien zbiór sygnałów, które są uważane za swoje. W momencie zaś, gdy pojawią się takie układy, które z jakiegoś powodu nie pasują do posiadanej biblioteki przez systemy immunologiczne, wywołują silny dystres, a tym samym sygnał, że należy je wyeliminować. Często, Problemem jest to, że układ system ochrony nie patrzy na prawdziwe rezultaty obecności tych systemów w układzie, a tylko i wyłącznie na pozory ich podobieństwa do reszty systemu. A dlaczego to jest tak bardzo ważne? Ponieważ w ostatniej audycji omawiałem kwestie pasożytów społecznych. I tak jak pasożyty społeczne odnoszą się do całych grup, którymi potrafią manipulować, to samo na przykład widzimy w przypadku układów na poziomie komórkowym, bo widzimy to na przykładzie na przykład wirusów też, czy różnego rodzaju bakterii, które potrafią zakażać od środka komórki. Organizmy pasożytnicze bardzo rzadko, otwarcie atakują organizm żywiciela. Z tego prostego powodu, że zazwyczaj układ immunologiczny, gdy już rozpozna poprawnie czynnik chorobotwórczy, neutralizuje go niezwykle szybko. I z tego powodu na drodze doboru naturalnego większą przewagę osiągnęły te pasożyty, które zamiast uciekać się do przemocy, uciekały się do podstępu. Podstęp można porównać metaforycznie do tak zwanego wilka w owczej skórze. Oznacza to, że pasożyty rozwijały system maskowania, który sprawiał, że przez otoczenie były odbierane za swoich, a nie za obcych, nawet jeżeli wykazywały powiedzmy, antyspołeczne względem owej grupy form życia zachowania. W jaki sposób tego dokonują? I co jest ciekawe, jest to ten sam mechanizm występuje, czy to u ludzi, czy to u y, naczelnych, czy to u y, wielu ptaków, czy owadów społecznych, termitów, pszczół, czy też w przypadku pojedynczych komórek. Polega on na tym, że Pasożyt całkiem dosłownie naśladuje markery kolonii, do której, do której próbuje przynależeć i którą próbuje wykorzystać. Wykorzystując markery kolonii jest niezauważany przez systemy ryzyka, które są wykrywane powinny zostać wykry, wykryte przez odpowiednie układy właśnie systemu immunologicznego i dzięki temu przenikając jest w stanie podporządkowywać cały układ z, z swoim rządom i swoim potrzebom. Fenomenalnym przykładem tego mogą być na przykład pasożyty społeczne, które występują chociażby u y, wielu gatunków błonkówek, które Posiada, nabywają bądź posiadają na zasadzie mimikry, feromony i inne chociażby pokrycie ciało woskami itd., które identycznie przypominają robotnicom jak i żołnierkom danego roju ich własny i jeżeli są odpowiednio intensywne mogą nawet dojść do wniosku, że ów pasożyt jest na przykład prawdziwą królową, a nie ich prawdziwa królowa. I prawdziwą królową mogą albo zabić, albo wygonić z roju, uznając, że ona przez to, że jej markery są mniej intensywne, jest tą mniej prawdziwą. Widzimy ten sam system, Chociażby w mechanizmach sygnalizacji cnoty, który określił Darwin w swoim słynnym dziele o pochodzeniu gatunków i też wspomniał to w książce o pochodzeniu człowieka, czyli Vulture Signaling, polegający na tym, że organizm otwarcie pokazuje cechy, które hipotetycznie powinny pokazywać jego przynależność i jego do jego pozytywny wpływ na grupę, jego markery integrujące go z grupą po to, aby ukryć podejrzenia i swoje prawdziwe motywacje i cele. I systemy te widzimy również u wirusów paradoksalnie, które nie są tak naprawdę formami życia, a raczej naturalnymi maszynami replikacyjnymi. Dlaczego? Ponieważ Potrafią one za pomocą swoich kapsydów do, naśladować infekowane systemy rozpoznawania swój obcy infekowanych komórek, na przykład przejmując część ich receptorów i efektorów z płynnej mozaiki i dzięki temu niezauważone przenikać do komórek i być uznawane za ich integralną część. Dokładnie to samo obserwujemy w przypadku wielu bakterii, które są w stanie na drodze horyzontalnego transferu genów przejmować systemy, markery rozpoznawania swój obcy i dzięki temu naśladować komórki, które występują w ciele i dzięki temu być ignorowane przez system rozpoznawania zagrożeń, jak również nawet Wykorzystywać tą sztuczkę mogą organizmy makroskopowe, yy, względem oczywiście pasożytów, takie jak glisty czy inne roztocza, które na swoim ciele potrafią przenosić odpowiednie markery i dzięki temu również nie wywołują podrażnień czy stanów zapalnych w ciele, mimo że aktywnie go niszczą i zakłócają. I fenomenalnie tą wadliwość powierzchowno powierzchownego systemu immunologicznego widać w przypadku przeszczepów. Proszę zauważyć, że w czasie przeszczepu hipotetycznie ratujemy życie organizmu. Dostarczamy mu organ, który powinien go wyleczyć, ponieważ jego prawdziwe organy się, narządy się popsuły. Jednak system immunologiczny zaczyna je zwalczać. Dlaczego? Bo nie patrzy na to, jaki prawdziwy Efekt końcowy wywołuje obecność danego czynnika w organizmie, a tylko i wyłącznie na jego powierzchowną kompatybilność z resztą ciała. I ów błąd poznawczy po wykazywany przez układy immunologiczne i systemy ochrony ciągłości powodują, że bardzo ten wadliwy system powoduje, że wiele pasożytów, Istnieje dalej, które gdyby systemy te były dokładniejsze, a mniej powierzchowne, z pewnością zostałyby zwalczone. Ale jak rozumiem, to jest kwestia wyścigu zbrojeń, dlatego że jeżeli by powstały skuteczniejsze układy odpornościowe, co zresztą się dzieje, bo na przykład nietoperze mają skuteczniejsze układy odpornościowe na koronawirusy, dlatego że żyły, czy żyją nadal w jaskiniach, gdzie. Mog gdzie... No nie stosowały maseczek, więc te wirusy, tak, tak jak ludzie czy mrówki, więc te wirusy mogły, mogły się swobodnie przenosić, więc pomimo yy, dużych zgromadzeń, w jakich one się gromadzą na, na noc, i odpoczynek, mimo wszystko wykształciły dość podobno ciekawe, niesamowite, yy, no bardzo skuteczne układy immunologiczne, układy odpornościowe, jakich nie ma, nie mają inne zwierzęta na te koronawirusy. No, ale koronawirusy nadal e, e, się maskują, nadal w nich e, istnieją, tylko nie wywołują tak e, po prostu takich reakcji chorobotwórczych, prawda? Więc, e, no, czy to nie jest tak, że no, nawet jak byłby ten układ odpornościowy, mniej wadliwy, to zaraz znów zaczął być, być wadliwy, bo po drugiej stronie byłby wyścig zbrojeń, który by po prostu jeszcze skuteczniej oszukiwał ten układ odporności. Naturalnie. Chodzi mi raczej o to, żeby zwrócić uwagę na to, że wyścig zbrojeń choć trwa, nie jest on tak przemyślany, jak dużej części osób się wydaje, ponieważ Często, i to jest olbrzymi problem wielu osób próbujących zrozumieć jako laicy ewolucję, wychodzi z założenia, że jest to pewnego rodzaju system zaplanowany i że organizm dokonuje jakiegoś głębszego rekonesansu i przemyśleń tego, jak powinien się bronić. Myślę, że większość osób uważa, że pod względem ewolucyjnym układ odpornościowy istnieje dla dobra organizmu wielokomórkowego. Czy tak jest, czy nie? A jeżeli nie, to mógłbyś wyjaśnić dlaczego. Zacznę od tego, że tak jak wspomniałem, układ immunologiczny jest systemem chroniącym środowisko przed zakłóceniami zewnętrznymi. Natomiast tutaj pojawia się problem, ponieważ można zapytać się, Okej, okay, powstał taki system radzenia sobie z entropią, ale czy to jest system najlepszy? Absolutnie nie. Oczywiście, że mogłyby istnieć znacznie bardziej zaawansowane systemy odporności, znacznie bardziej dalekowzroczne, które na przykład potrafiłyby przewidywać o wiele kroków do przodu sensowność swoich działań. Jednak tutaj wchodzimy w podstawowy problem, jakim jest argument z projektu. Możliwy byłby system dalekowzroczny tylko i wyłącznie w momencie, gdyby ten złożony dalekowzroczny system pojawił się ex nihilo, pojawił się na początku. A do tego, żeby taki system się pojawił, musiałby istnieć jakiś Czynnik bardziej złożony, który by go zaprojektował. W tym wypadku zaś system immunologiczny, polegający na automatycznym tłumieniu wszystkiego, co zakłóca, nie wchodząc w to, czy to zakłó zakłócenie wzmacnia układ, czy go osłabia, jest tak naprawdę o wiele bardziej możliwe, jeżeli weźmiemy pod uwagę proces samoorganizacji, ponieważ. Gdyby miał istnieć układ, który by analizował te bodźce tak super dokładnie od samego początku i w ten sposób dałby początek innym systemom radzenia sobie z yy, przeciwdziałaniem entropii, mielibyśmy sugestię, że pojawiła się pewna nieredukowalna złożoność, której nie jesteśmy w stanie wyjaśnić. Natomiast jeżeli mamy prosty system tłumienia wszystkiego, czego nie znamy, to jest to niezwykle proste do wyjaśnienia na zasadzie samoorganizacji. Układ ma pewien swój system synchronizacji i wszystko, co nie pasuje, neutralizuje. Taką wyższą formą organizacji w stosunku do yy, przejścia... Yy... Z organizmów jednokomórkowych, wielokomórkowych, czy też endosymbiotyczne, właśnie eukariotyczne, co już omówiliśmy wcześniej, mogą być kolonie owadów eusycjalnych, w tym na przykład pszczoły miodne. Ale też mrówki. One mają coś takiego, co można nazwać odpornością behawioralną, dlatego że jeżeli rozpatrujemy je jako superorganizm, czyli że funkcjonują tak, jakby były jednym organizmem i ich kasty na przykład mogą spełniać w cudzysłowie takie funkcje podobne do układów pewnych systemów, tak jak w organizmie wielokomórkowym to też się pojawia odporność behawioralna, czyli są pewne osobniki, które są wyspecjalizowane do wy... czy uczą się pewnych sytuacji, pewnych zachowań, które sprzyjają eliminowaniu czynnika zakłócającego. Tak, to prawda? A jeżeli tak, to mógłbyś być może to rozwinąć. Jak to się ma do tej właśnie hierarchii? Oczywiście, Przede wszystkim należy zauważyć, że te systemy układu ochrony polegają na tym, że, so, że tak jak zauważyłem, one nie są doskonałe. I jeżeli coś jest bardziej podobne niż różne, układy znacznie łatwiej się mogą synchronizować i wyrównać. Dlaczego? Ponieważ tu wchodzimy do kwestii konkurencja-współpraca. Aby układy mogły współpracować, muszą być na tyle kompatybilne, aby ich zegary mogły się zsynchronizować i uśrednić, tak jak chociażby potrzeby motywacji, takie jak nagrody i kary. Jeżeli układy nagrody i kary i właśnie ten cały system motywacyjny posiadany przez organizm jest zbyt odmienny, zbyt różny, prawdopodobieństwo wystąpienia współpracy maleje, a wzrasta prawdopodobieństwo konkurencji. Hmm, to trochę może być, może rodzić dysonans poznawczy, bo aktualnie w popularnym, w popularnym obiegu informacji i wśród miłośników przyrody jest raczej tendencja do no do takiej koncepcji, że im, więks im układ bardziej różnorodny, tym bardziej stabilny, tym, a, a w takim no, naiwnym, teleologicznym, czyli szukającym sensu i celu w, w, w przyrodzie, czyli w ewolucji również takich zjawisk celowych i sensownych, no mówi się o tym, że no, im, im bardziej bioróżnorodny układ, tym lepszy. Natomiast to, co ty mówisz, może być, może także powodować odwrotny skutek, czyli zbyt duża różnorodność dla przetrwania może się okazać niekorzystna. Jak najbardziej. Przede wszystkim dlatego, że kiedy myślimy o różnorodności, zapominamy o tym, że to też nie jest wcale tak oczywiste. Że często różnorodność może się kojarzyć pozytywnie, ale prowadzi też do wielu problemów. Dlaczego? Ponieważ kiedy myślimy o układzie różnorodnym, to zapominamy o tym, że im układ jest bardziej skomplikowany, tym łatwiej go zepsuć, tym łatwiej go zakłócić. I z tego powodu widać wyraźnie, że w historii życia na Ziemi nie było wyraźnej selekcji w kierunku wzrostu złożoności. Można nawet powiedzieć na odwrót, że gdy spojrzymy na historię, jak niewielka ilość układów poszła w kierunku złożoności i jak długi czas trwał ten wzrost złożoności, dojdziemy do wniosku, że wzrost złożoności był bardzo oczywiście metaforycznie kiepską inwestycją, jeżeli byśmy to próbowali opisywać w takim języku Teleologicznym oczywiście, ponieważ tak naprawdę większość struktur biologicznych to są wciąż pojedyncze komórki, które tworzą mniej bądź bardziej zsynchronizowane konglomeraty kto, w postaci biofilmów, które często jeżeli coś się zmienia rozpadają się i zaczynają żyć własnym życiem. Profesor Dawkins, wiadomo znany biolog ewolucyjny, używa takiego, takiej alegorii, że te organizmy wielokomórkowe są jakby coś takiego jak gangi wirusów. Zgodziłbyś się z tym określeniem? No może gangi wirusów to jest trochę głupie określenie. Osobiście bym bardziej powiedział, że Czyli są jakby, to... No wirusy, które oczywiście w głębokim cudzysłowie zdecydowały się żyć razem dla swoich własnej korzyści, a nie po prostu... W ten sposób osiągają strategię... Uważam, że słowo wirus tu nie do końca pasuje. Gdyby to powiedzieć, że są to bardziej zsynchronizowane biofilmy, to jak najbardziej bym się zgodził. Dlatego, że tak jak wspomniałem wcześniej, nie lubię używania określenia wirus, ponieważ wirusy są to tak naprawdę struktury organiczne, ale nie Formy życia sensu stricte, ponieważ nie spełniają podstawowej definicji życia, czyli nieaktywnie nie. Aktywnie nie tłumią własnej entropii. Tak, ale są elementem, jako informacja yy, replikująca się, elementem yy, organizmów również wielokomórkowych, bo, bo w ich genomie za, zazwyczaj są jakieś wirusy, które po prostu no, tak się już mutualistycznie zsynchronizowały z tym organizmem wielokomórkowym, że razem z nim się rozmnażają i nie czynią mu żadnej szkody. Tak? I, I w naszym genomie jest oko podobno około 7% Jak takiego wirusowego genomu. Nie, to ja nie powiedziałem, że wirusy nie pełnią kluczowego nawet nie niedawno wyszła taka książka rok temu Kopernikusa o tym, czy życie na Ziemi kontrolują wirusy. Nie pa pamiętajmy o tym, że wirusy potrafią przenosić e, informację genetyczną z jednego królestwa form życia na inne królestwo form życia. Można powiedzieć, że jest to kluczowy motor napędzający powstawanie mutacji e, w, u form życia. Są to takie uniwersalne przekaźniki, więc tutaj jak najbardziej się zgodzę. Problem jest raczej w tym, że lepiej stwierdzić, że są to Bardziej zsynchronizowane biofilmy, aniżeli wirusy, ponieważ ma to więcej sensu. Okej, okay, rozumiem, a czy mógłbyś wymienić yy, no jakieś przykłady tej właśnie odporności behawioralnej w koloniach eusocjalnych? Właśnie, ja. gdy przyjrzymy się odporności, to wracając jeszcze, jak mówiłem, odporność narodziła się jako system tłumienia wszelkich potencjalnych zakłóceń zaburzających ten podstawowy, Zegar organizmu związany też z jego systemem motywacji, ponieważ często zapomina się o tym, że jest to jego inherentna część. Z tego powodu była selekcja na to, żeby organizm przede wszystkim korzystał z źródeł biomasy oraz energii otoczenia, ale jednocześnie zbytnie zagłębianie się w środowisko było raczej mało faworyzowane z punktu, bio, z punktu widzenia selekcji naturalnej, ponieważ im bardziej organizm analizował swoje środowisko, im był bardziej wrażliwy na czynniki zewnętrzne, tym większe prawdopodobieństwo występowania u niego zakłóceń metabolicznych. Z tego też powodu system immunologiczny był selekcjonowany w kierunku coraz bardziej postępującej izolacji względem otoczenia i fenomenalnym przykładem izolacji behawioralnej jest forma aktywnej albo aktywnego bądź pasywnego radzenia sobie ze stresem. Mowa tu oczywiście o systemie albo fight i flight podstawowy, który potem rozbudował się również o freeze i phone. Systemy tak z, czasami właśnie zwane jako 4F, czyli te podstawowe strategie radzenia sobie ze stresem są też niczym innym jak formą behawioralnej realizacji systemu odpornościowego. Dlaczego? Bo układ albo niszczy to co yy, zakłóca go, albo jeżeli nie może tego zniszczyć, stara się, jak w jak najszybszy sposób odseparować od tego, czy to poprzez fizyczne oddalenie się, czy to poprzez yy, sprawienie, że ten układ ten czynnik, ten stresor przestanie być stresorem poprzez na przykład ukrycie się przed nim albo sprawieniem, że stresor przestanie być tak intensywny, czego najlepszym przykładem jest reakcja phone, czyli w momencie, kiedy dwa organizmy ze sobą rywalizują, ponieważ phone w dosłownym tłumaczeniu znaczy płaszczyć, podlizywać się, uginać się, y podporządkowywać się. Układ taki dobrowolnie prezentuje swoją uległość po to, aby ten drugi układ atakujący zmniejszył swoją inwazyjność. W ten sposób organizm przegrany w prawdzie y traci część swojego dobrostanu, ale jednak zachowuje go na tyle dużo, że jest zdolny przetrwać, a tym samym z punktu widzenia znowu ewolucji potencjalnie wciąż pozostaje w ewolucyjnej grze. Dobrze, teraz taka ciekawostka może troszeczkę nieintuicyjna dla niektórych. No, mówisz, że układ odpornościowy powstał z tego powodu żeby chronić yy, całość systemu czyli na przykład czyli organizm wielokomórkowy lub większą kolonię takich organizmów przed zakłóceniami a jednak yy, wiadomo że są różne schorzenia autoimmunologi autoimmunologiczne i różne problemy kiedy układ odpornowy sam atakuje swój własny system jak to możliwe ja, jak to możliwe tu właśnie trzeba wrócić do tego o czym rozmawialiśmy wcześniej że niestety Układ immunologiczny jest bardzo odruchowy, a wraz z tym jest bardzo powierzchowny, czyli jest przede wszystkim bardzo krótkowzroczny. Nie zwraca uwagi na dalsze konsekwencje obecności jakiegoś czynnika, a raczej dąży do tego, aby przestrzegać kanonu, czyli nie, spra nie sprawdza, można powiedzieć, że jest taką istotą konserwatyzmu, takiego wręcz fundamentalizmu. Nie sprawdza, czy te fundament czy to, co się pojawia, poprawi te fundamenty, czy nie, tylko po prostu uznaje fundamenty za stan domyślny i wszystko, co te fundamenty chociaż w najmniejszym stopniu destabilizuje – stara się natychmiast neutralizować. I teraz pytanie, skąd się biorą choroby autoimmunologiczne? System taki posiada pewien wzór kanonu, który jest pewną formą pamięci immunologicznej. Dlaczego? Ponieważ my zapominamy o tym, że chociaż dzielimy układ na system odporności wrodzonej i nabytej, to nie jest tak, że ten wrodz odporności tak zwanej wrodzonej, czyli ten bez przeciwciał się nie uczy. On jak najbardziej się uczy, dlatego bo nawet każdy amebocyt w zależności od tego... Czyli nieswoisty, inna nazwa. Tak, oczywiście. To nie jest tak, że układ nieswoisty się nie, nie zmienia, nie adaptuje do środowiskach. Najbardziej się adaptuje i też uczy się pojawiania się nowych czynników, które zakłócają system. I tu trzeba zauważyć, że on może zacząć niszczyć sam siebie. Oczywiście w przypadku odporności nabytej starza się to definitywnie częściej, bo może zacząć produkować przeciwciała przeciwko sobie. Wynika to z tego, że na tyle dokładnie zaczyna analizować system zgodności tkankowej, że zaczyna doszukiwać się zakłóceń tam, gdzie ich nie ma. I przez to bardziej, właśnie to jest to o czym mówiłem, jest na tyle powierzchowny, że nie analizuje tego, że dany układ działa poprawnie i dlatego nie ma z nim problemu, a dlatego, że jakiś mikroczynnik w rzeczywistości działa Yy, działa, jest lekko odmienny jakiś czynnik godności tkankowej, i to powoduje kaskadę niszczenia tego układu. Mimo, że gdyby nie był aż tak precyzyjny, to układ by istniał znacznie lepiej. I fen-albo. Też, ponieważ tu też jest kolejny problem z autoimmunoagresją, też przykładem może być chociażby alergia, kiedy system uwrażliwia się ze względu na swoją intensywność na czynniki neutralne i takim czynnikiem neutralnym właśnie mogą być pyłki coś z zewnątrz, ale takim czynnikiem zonie neutralnym, może być na jakiś produkt metaboliczny komórek budujących ten układ i wystarczy, że pod wpływem błędu ten czynnik metaboliczny zostanie uznany za zagrażający złożoności i zacznie być niszczony. Może też być, i to też się również często zdarza, że choroby autoimmunologiczne mogą być o ironię konsekwencją pasożytów. Dlaczego? Ponieważ często pasożyty mogą stosować strategię, którą nazywa się czasami, że to złodziej pierwszy krzyczy łapać złodzieja. Czyli w momencie, w którym pasożyt przenika do systemu, immuno, przenika do organizmu, zaczyna za pomocą produkowanych przez siebie substancji zaburzać funkcję układu immunologicznego w taki sposób, aby atakował wszystko poza nim samym. A tym samym zaczyna również atakować komórki swojego własnego ciała, ponieważ zakłócany przez pasożyty zaczyna uznawać je za bardziej obce niż te pasożyty. Ty. I tutaj też warto zauważyć, że Układ immunologiczny może też, bo to też się czasami zdarza, brać za. Dob łączyć na przykład na zasadzie też dowodów anegdotycznych, ponieważ też pamięć immunologiczna jest zdolna tworzyć asocjacje, czyli właśnie skojarzenia, różnych czynników, które normalnie są nieinwazyjne, i pod wpływem zbiegów okoliczności uwrażliwiać się na nie i uznawać się za inwazyjne, i również wtedy doprowadzać do silnych uszkodzeń. Ciała. I na przykład fenomenalnym przykładem tego, co się dzieje, gdy układ odpornościowy stworzy takie zaczyna działać w oparciu o błędy poznawcze i zaczyna niszczyć sam siebie, jest sepsa, ponieważ wbrew temu, co wszyscy myślą, sepsa to nie jest ani bakteria, ani to nie jest reakcja na jakiś zewnętrzny czynnik. Sepsa tak naprawdę wynika z tego, że pod wpływem zakażenia układ immunologiczny tak silnie nastroił się na obecność zakłóceń, że zaczyna w tym swoim szaleńczym pędzie niszczyć również sam siebie i zaczyna niszczyć resztę ciała. To, co mówisz, może nasuwać wniosek, że posiadanie z punktu przetrwania i zdrowia, a także można powiedzieć dobrostanu, dość szeroko go rozumiejąc, że posiadanie zbyt mocnego Zbyt dobrego układu odpornościowego może być niekorzystne. Jak najbardziej, zbyt intensywny układ immunologiczny zaczyna dążyć do izolacji w takim stopniu, że uniemożliwia współpracę międzykomórkową. A pamiętajmy o tym, że istnienie jakichkolwiek struktur nad organizmalnych, czyli w sensie nadkomórkowych wymaga współpracy między komórkami, wymaga ich synchronizacji, wymaga podziału pracy, wymaga yy, dzielenia się różnego rodzaju substancjami, yy, wymaga współdzielenia, współ, właśnie wspól, wspólnego dochodzenia do yy, wspólnych celów. Jeżeli zaś pojawi się czynnik z silnej, silnej presji immunologicznej, to okaże się, że jakakolwiek współpraca jest niemożliwa. Dlaczego? Ponieważ paniczne dążenie do izolacji sprawi, że układ będzie nastawiony tylko i wyłącznie na grę o sumie zerowej, czyli tylko i wyłącznie na konkurowanie. A jeżeli elementy budujące układ wielokomórkowy zaczną ze sobą konkurować, to siłą rzeczy zaczną się od siebie izolować, więc układ wielokomórkowy, który nie jest sumą swoich komórek, a emergentnym efektem połączeń między nimi również zacznie zamierać. Taki ciekawy przykład mam yy... z, oporno... z odporności... Yy behawioralnych właśnie, w kolonii usycjalnej, konkretnie pszczół miodnych, mianowicie rodziny pszczelek, które wykazują się pewną opornością na dręcza pszczelego, a raczej na chorobę, którą on wywołuje, czyli warozą i towarzyszącą im symptomom, im syndromem chorobotwórczym różnych wirusów, na przykład DWV, czyli. Rodzą się pszczoły, robotnice z, na skutek takiego infekcji takim wirusem z niewykształconymi skrzydłami do końca. Jest zachowanie varroa sensitive hygiene. Jest to zachowanie higieniczne przy umiodnych. Odsklepiają komórki z poczwarką, która się przepotwarza, ale żeruje na nią dręcz pszczeli czyli pasożyt, ektopasożyt i usuwają takie poczwarki. Ale jedno I one wydają się korzystne, te cechy. VSH i, i wiele badań, a nawet y, większych analiz wskazuje, że no, pszczoły gdyby posiadały takie cechy, w jakiś sposób byłyby mniej lub bardziej odporne na tego dręcza. Wszego, ale, czy, czy, czy raczej na skutki, które on ewentualnie niekorzystne wywołuje. Ale są takie badania, które stwierdziły, że rodziny, które miały wymaksalizowaną tą cechę, po pierwsze, usuwały tak dużo tych potwarek, że już to było dla nich niekorzystne. A po drugie, usuwając te potczwarki, jak one usuwają go? No przecież mm, swoimi żuwoczkami. Usuwając żóżwaczkami dodatkowo roznosiły tego wirusa i zwiększały prawdopodobieństwo, że padną jako cała kolonia. Mimo, że ich zachowanie w, z, było z gatunku odpornościowych. Oczywiście. Dlaczego? Bo tutaj jest właśnie kluczowa rzecz, żeby pamiętać, że system odpornościowy jest systemem, który został, że tak powiem, wyszlifowany przez dobór naturalny do izolowania się i tłumienia wszelkich sygnałów zewnętrznych. A jednak, i tu jest kluczowe, na czym polega ta wada? Że równocześnie układ immunologiczny. I tu właśnie widać to, jak wiele rzeczy jest ze sobą powiązanych na wielu różnych poziomach. Mimo, że z jednej strony jest układem chroniącym organizm, to równocześnie też często prowadzi do jego ignorancji. Prowadzi do... I to wszystko no, czy mówimy o pojedynczej komórce, czy mówimy właśnie o ścianie komórkowej, czy mówimy o systemie biofilmu wielokomórkowym, o wadach społecznych, czy o ludzkim społeczeństwie. System Izolowania się i neutralizowania zagrożeń sprawia, jeżeli jest zbyt intensywny, że zbyt dużo czynników, które mogą być nie do, albo neutralne, albo wręcz korzystne jest brane za zagrożenie i w ten sposób układ nie oddziela już szumów od informacji. W momencie, w którym układ immunologiczny wszystko, co pochodzi z zewnątrz, traktuje jako szum, może doprowadzić do ograniczenia fitness, a tym samym wyginięcia ca całej swojej linii tylko i wyłącznie z tego powodu, że broniąc tego z góry ustalonego kanonu, o ironio nie zauważył zmian środowiskowych i ograniczał plastyczność pozwalającą przetrwać. Ponieważ tu warto zauważyć i to jest bar bardzo ważne, o czym często się zapomina, że czy tego chcemy czy nie, system immunologiczny przez ochronę ciała przed środowiskiem zewnętrznym upośledza jego zdolność nabywania informacji ze środowiska. Szczególnie widać to w przypadku rozwoju układu nerwowego, a mówiąc precyzyjniej roli mikrogleju, czyli makrofagów wyspecjalizowanych w ochronie funkcjonowania układu nerwowego. Jedną z podstawowych czynności, które odpowiadają jest tworzenie bariery krew-mózg, czyli oddzielania mózgu I tym samym układu od reszty ciała. Im bardziej, im jest silniejsza ta bariera, z jednej strony oczywiście chroni to przed atakiem patogenów, które mogłyby zainfekować układ nerwowy i go uszkodzić, ale z drugiej strony i tu pojawia się wada, którą mo może doprowadzić ten system, sprawiają, że Układ e, nerwowy staje się głuchy na potrzeby reszty ciała – Dlaczego? Bo jeżeli system bariery krew-mózg działa zbyt intensywnie, dosłownie układ zaczyna chociażby ignorować sygnały napływające z organizmu na przykład o obecność jakichś mikropęknięć, mikrouszkodzeń, mikrozakłóceń i z tego przypomina to trochę sytuację, w której dowódcy w czasie, jak mamy na przykład pole bitwy, czy też rząd i poddanych, to władza separuje się do tego stopnia od swojego, swoich poddanych, że praktycznie ani nie zwraca uwagi, co się dzieje z tymi poddanymi i co ci poddani robią. I w ten sposób system taki, dosłownie tworząc zbyt intensywną barierę, zaczyna metaforycznie mówiąc piłować gałąź, na której sam siedzi. Ponieważ ilość sygnałów, które wysyła organizm, na przykład o przeciążeniu, o pojawiających się zakłóceniach w ciele, o pojawiających się mikropęknięciach, o, i na przykład o potrzebie dostarczania energii do konkretnych partii ciała, bo jak wiadomo, system układ nerwowy cały czas to kontroluje. W momencie, kiedy jest coraz bardziej izolowany od ciała, przestaje wiedzieć o tym, że na pewne części ciała zaczynają się psuć, albo na przykład są niedożywione, niedotlenione i z tego powodu nie reaguje na sygnały zwrotne z ciała, a przez to ciało zaczyna coraz intensywniej się psuć, zakłócać, aż w końcu się rozpada. I to jest Pierwszy powód, a drugi powód też, dlaczego taka bariera jest niebezpieczna, to fakt, że mikroglej ma jeszcze jedną bardzo ważną funkcję, a mianowicie odpowiada za przycinanie synaps. Układ nerwowy funkcjonuje, koduje odruchy, pamięć przede wszystkim długotrwałą w ten sposób, że formuje algorytmy, taki sposób, że połączenia nerwowe między komórkami, między ne neuronami, ale nie tylko, bo też między astrocytami i oczywiście yy, yy, oligodendrocytami sprawiają, że powstają konkretne sieci przyczynowo-skutkowe i konkretne sieci algorytmów, które są coraz bardziej rozbudowane. System immunologiczny przycinający synapsy powoduje, że Pewne sieci algorytmów, na przykład nieużywanych albo też zbyt energetycznie i budulcowo drogich, bo trzeba pamiętać, że im bardziej złożony algorytm postępowania, im większa ilość danych w tym algorytmie, czyli im większa baza danych wymaga y nawet jak popatrzymy na nasze komputery widzimy, że bazy, da utrzymywanie dużej ilości baz danych zużywa duże ilości energii. Za im więcej dysku zajmujemy, tym bardziej taki dysk jest energożerny, jak również im więcej zajmujemy, tym potrzebujemy kolejnej ilości baz danych, żeby zakompensować dane, które już utrzymujemy. W dodatku też przeszukiwanie tych baz danych też jest energożelne, bo zna znalezienie konkretnych danych w olbrzymiej ilości danych też zajmuje czas. I z tego powodu system odpornościowy, ucząc się, że im więcej zakłóceń, tym gorzej, zaczyna powoli odci przycinać te, które są zbyt złożone, Tek tu jest so... Są najmniej użyteczne, bo na przykład sprawdza, że jakieś bazy danych są długo nieużywane, więc dosłownie zaczyna przycinać te systemy, ponieważ skoro są nieużywane, no to jest to marnotrawienie energii i ryzyko występowania zakłóceń. Więc zaczyna coraz bardziej zmuszać ciało do obniżania procesów anabolicznych, czyli inwestowania w rozbudowę, a coraz więcej zwiększa procesy kataboliczne w ciele, czyli coraz większą część infrastruktury komór która jest niezbędna właśnie do tworzenia do neuroplastyczności, do tworzenia powiązań między obiektami w świecie, do uczenia się, do przewidywania, no bo im bardziej złożony algorytm, tym im bardziej złożona sieć algorytmów tym na przykład organizm ma zdolność do wielowymiarowego spojrzenia na problem. Dlaczego? Bo jeżeli ma dużą ilość próbek z różnych momentów w swoim życiu i może spojrzeć na problem z wielu perspektyw, a to wymaga właśnie złożonej sieci algorytmów, a im te algorytmy są bardziej przecinane, tym ta możliwość patrzenia wieloperspektywicznie jest coraz bardziej sabotowana i uniemożliwiana. W ten sposób powstają coraz prostsze sieci odruchów na proste sygnały, i jednocześnie system taki w środowisku, które jest zbyt złożone Może zwyczajnie przestać istnieć Ponieważ jest zbyt prosty, aby sobie poradzić I w ten sposób system izolacji tłumi gromadzenie informacji Ponieważ za zbyt dużą ilość informacji uznaje za redundancję i szum Mam nadzieję, żeśmy to zrozumieli Wspomniałeś mi przed nagraniem, że będziesz chciał nawiązać w rozmowie o odporności do mitu źródeł hierarchii społecznych cywilizacji. Tak? Jak najbardziej. Proszę bardzo, masz teraz głos. Przede wszystkim dlatego, że gdy zrozumiemy układ immunologiczny i zrozumiemy jego system, utrzymywania porządku, rozumiemy też, że to co nazywamy hierarchią wynika z tego, że mamy reakcje, mamy systemy dominujące bardziej intensywnie działające i mamy kolejne mniej, które względem tego dominującego działają coraz słabiej. I w ten sposób okazuje się, że system, który istnieje nie jest systemem najlepszym czy też jedynym właściwym jest tylko i wyłącznie systemem, który ze względu na intensywność czynników zewnętrznych uzyskał tak silny nasz system izolacji, że zmusił pozostałe do uległości, i w ten sposób ten system, który jest na szczycie, wcale nie musi być najbardziej racjonalny. Wystarczy, że jest najbardziej zajadły w sabotowaniu zdobywania informacji przez inne, inne układy i w ten sposób dążenia do coraz większej centralizacji dla własnych potrzeb, co ostatecznie może doprowadzić do zupełnej destrukcji tego układu. I właśnie to pokazuje też to w, w moim skromnym zdaniem, że często gdy myślimy o systemach wytworzonych na drodze doboru naturalnego przez naturę, często ja bym powiedział, że mamy skłonność do ich przeceniania, czyli uznawania, że te systemy są właściwe, ponieważ często ulegamy takiej iluzji, aha, skoro przetrwały tak długo i skoro nie powstały alternatywy wobec tego i to jest podstawa, to oznacza, że prawdopodobnie te systemy były najlepsze. Błąd. Wystarczy to, że systemy, które powstały sabotowały powstawanie innych systemów, które gdyby na przykład inaczej się yy, zadziało, były, powstałyby na przykład alternatywy Które z danym problemem radziłyby Sobie wydajniej i skuteczniej Trzeba pamiętać, że niestety Często działa zasada kto pierwszy ten lepszy I system, który znalazł się Na szczycie Hamuje dostęp innych Które mogłyby W dalszym rozrachunku być znacznie Efektywniejsze, ale to co jest na szczycie Tłumi potencjalną konkurencję Uniemożliwiając na przykład Współpracę i tworzenie bardziej Bogatych systemów. Bo jest po prostu po prostu wystarczające, wystarczająco korzystne do przetrwania, a nie jakieś najlepsze... Absolutnie, ponieważ... Wystarczająco tu... dobre, żeby po prostu trwać pokolenie na pokolenie i to wszystko. Parafrazując Woltera, dobre albo lepiej nawet przeciętne jest wrogiem lepszego. Wystarczy przeciętne, które się utrzymuje, aby lepsze nigdy nie miało szans się pojawić. Ponieważ w momencie, w którym mamy coś, co jest przeciętne i istnieje, a jednocześnie coś, co potencjalnie mogłoby być lepsze, nawet w danej rzeczy jednak jest ograniczane, ponieważ dopiero po jakimś czasie mogłoby pokazać, że jest lepsze, to siłą rzeczy nie może się pojawić, ponieważ ewolucja i selekcja działa w czasie rzeczywistym na konkretny stan, a nie na pewnego rodzaju abstrakcję. No właśnie, a słuchaliśmy dzisiaj pewnego odcinka podcastu profesora Matczaka, profesora prawa, prawnika pod tytułem Teoria Ewolucji, czy instytucje mogą wymierać? Teoria ewolucji, a organizacja społeczeństwa. W którym to odcinku profesor Matczak próbował dowodzić, że można powiązać idee prawne i idee społeczne, w jakich społeczeństwa organizują się lub są organizowane, z teorią ewolucji i wywieźć z teorii ewolucji, co będzie najlepsze dla społeczności i uniwersalne z punktu widzenia ewolucyjnego. No, i tutaj okazywało się, że prawdopodobnie to byłby jakiś rodzaj liberalizmu zróżnicowania, no i społeczeństwa mo według profesora, które jest w najlepszym dobrostanie i to sprzyja jemu najlepszemu przetrwaniu. Jak to się ma do tego, co ty mówisz teraz? Przede wszystkim trzeba zauważyć, że niestety ewolucja ma to do siebie, że etymologicznie oznacza rozwój, i często ludzie, myśląc o ewolucji, postrzegają ją raczej w sposób, w sposób dążenia do złożoności, dążenia do tego, żeby system był coraz lepszy, coraz efektywniejszy, coraz wydajniejszy. Nie jest to dziwne. Ponieważ... To jest rodzaj teleologii. Oczywiście. Zresztą profesor Matrzak użył kilka razy w tym wykładzie określenia, że środowisko i ewolucja ma, w odróżnieniu od czystej fizyki, ma jakiś cel. Jakbyś to skomentował? Przede wszystkim zacząłbym od tego, że Pojęcie ewolucja w takim rozumieniu, jakie pojawiło się w czasach pozytywizmu, miało o tyle sens, że pozytywizm, który był silnie związany z pojawieniem się dopiero wtedy metody naukowej i nauki w dosłownie takim znaczeniu, jaką obecnie rozumiemy, pojawieniem się Rozwojem, tak naprawdę rozkwitem epoki przemysłowej, pojawieniem się nowych technologii, pojawieniem się nowych idei, pojawieniem się w ogóle koncepcji na przykład tego, że pojawią się maszyny, które będą w stanie zastąpić pracę fizyczną człowieka... Pojawiła się swojego rodzaju technofilia i często ta technofilia bardzo przeniknęła do postrzegania świata przyrody. W ten sposób zaczęto postrzegać świat jako swojego rodzaju system, który dąży do coraz większego, dobrostanu elementów, które go tworzą. I najlepiej to widać... Pod... Dodatkowo dobrostan jest skojarzony z przetrwaniem. Dokładnie. ewolucja w ogóle można powiedzieć ewolucja biologiczna dba o dobrostan bo ja wiem społeczności, gatunków? Problem jest taki moim zdaniem, że ewolucja biologiczna w ogóle nie można jej antropomorfizować, animizować, ponieważ ewolucja biologiczna jest raczej zjawiskiem fizycznym, tak, fizycznym, i zaraz wytłumaczę dlaczego, niż jakimś yy, systemem dążenia do czegokolwiek. Dlaczego? Ponieważ sama w sobie ewolucja, i tu jest akurat co ma rację pan profesor Matrzak i absolutną odnosi się do każdej gałęzi istnienia i tak jak wspomniał w swoim wykładzie o denecie i o tym, że jest to najmądrzejsza myśl jaką na ludzkość wpadła jest to absolutnie prawda, ponieważ ewolucja gdyby próbować ją opisać najprościej jest to nic innego jak pojawianie się nowych form złożoności i struktur w czasie pod wpływem działania entropii materia cały czas i bez względu, czy mówimy o materii na poziomie kwarków, czy mówimy o materii atomowej, cząsteczkowej, właśnie biologicznej, czy wyższych struktur ideowych, cały czas, co się idealnie łączy z wcześniej omawianym systemem odpornościowym, cały czas wystawiana jest na entropię. I ta entropia cały czas sprawia, że część układów w danym momencie czasoprzestrzeni, bo jest to zawsze związane z konkretną współrzędną czasoprzestrzenną, ulega rozpadowi na, na korzyść układów, które w danej czasoprzestrzeni są mniej podatne na uszkodzenia. W ten sposób dochodzi do formowania się układów mniej stabilnych w aktualnych warunkach na korzyść, bardziej stabilnych w aktualnych warunkach. I to jest pewnego rodzaju opis. To jest tak samo jak opisujemy, nie wiem, aktywność procesu krystalizacji, procesu formowania gwiazd, procesu formowania czarnych dziur, procesów supernowej. Można nawet powiedzieć, że Pewnego rodzaju ewolucję można rozpatrywać tak jak procesy termodynamiczne, które widzimy, że zachodzą. Ale równocześnie nikt nie zakłada, że procesy termodynamiczne dążą do czegokolwiek. Jeżeli na przykład widzimy, że pod wpływem entropii dochodzi do powstawania gazów szlachetnych czy minerałów szlachetnych, kamieni czy metali szlachetnych, to nikt nie powie, że... Celem yy, fizyki jest uszlachetnianie materii. Nie, po prostu te struktury pozostają dlatego, bo w szerszym zakresie czasoprzestrzeni są mniej podatne na zakłócenia. Ale nikt nie powie, że układy takie są jakieś szlachetne i przez to dostojniejsze, lepsze. Nie. Po prostu są takie, bo inne się rozpadają. I dokładnie to samo mamy w przypadku ewolucji biologicznej. Jest to po prostu pewnego rodzaju proces, który obserwując z zewnątrz można tak to zinterpretować, powołując się na własny system motywacyjny. Natomiast z pewnością nie można mówić o tym, że sama w sobie ewolucja ma sens. Co uwaga, bo to też trzeba odróżnić, nie można mówić o tym, że same w sobie układy biologiczne nie mogą mieć własnej motywacji, bo mogą mieć, ale co innego jest mówić o motywacjach pojedynczych form życia, a co innego mówić o motywacjach siły, która oddziałuje na owe formy życia. No właśnie, biorąc uwagę, no tutaj próbę tego po wywiedzenia wartości humanistycznych, wartości z nauk humanistycznych, czysto z nauk przyrodniczej, historii ewolucji. Profesor Matczak mówił, m, znaczy tak można było z tego wywnioskować, że no, no ta idea, którą on uważa za słuszną, prawniczą, jest jakby najlepsza, czy, czy dobra z punktu widzenia ewolucji. Czy tak w ogóle można powiedzieć? A drugą rzecz, którą zasugerował, że, że zróżni to, co ty powiedziałeś, że można pod pewnym kątem mówić o, o, o lepszej stabilności pod kątem odporności na zakłócenia. I, no i z jego wykładu wynikało, że układ prawniczy, no tak jak w ewolucji, bo on wręcz to wywodzi z ewolucji, czy no naukę humanistyczną oprawy wywodzi z nauki ścisłej I, i z tym, że mówić, że jest to nie tak jak ty, że jest to zupełnie co innego, no może nie zupełnie, ale już co innego niż czysta fizyka, że no te układy, które on y, uważa za słuszne w prawie, czyli zróżnicowane, y, są bardziej odporne na złokłócenia. Trochę mi się to kłóci z moim obrazem biologii, gdy znam mnóstwo przykładów układów prostych, mało różnorodnych, które są niesamowicie stabilne. Są monokultury, które istnieją wiele, wiele milionów lat. Co, jak ty to skomentujesz? Przede wszystkim powiedziałbym, że tu jest przykład raczej myślenia życzeniowego i raczej pomylenia, ponieważ gdy, mówi, gdy mówimy o czymś takim, że można odnieść wrażenie, że profesor Maszczak opisując to miał na myśli, że organizmy niejako chcą ewoluować. To jest... Trochę dziwne, bo to jest trochę tak jakby powiedzieć, że yy, obiekty chcą spadać pod wpływem grawitacji. No można tak powiedzieć, ale bardzo metaforycznie na zasadzie takiej, że... Yy... Magnes chce przyciągać żelazo, że yy, połączone baseny o różnej głębo o, o różne głębokości wyrównają poziom wody. Dążą, chcą wyrównać poziom wody. Można mówić tak, ale to jest przenośne. Teraz pytanie, czy, czy, czy profesor Maczek miał tu na myśli, myśli przenośne, czy nie? No. Obawiam się, że nie przede wszystkim dlatego, bo w, w swoim wykładzie o ewolucji zasugerował, że System oparty na tolerancji, liberalizmie i przede wszystkim na ideałach lewicowych jest najlepszy. Dlaczego? Bo mamy w nim miejsce na różnorodność. Znaczy nie wiem, czy tylko dla lewicowych głównie, bo odwoływał się też tam do tradycji, więc może to była jakaś po prostu mieszanka, próba znalezienia Złotego równowań. środka. Ta, ta. Natomiast od razu powiem, że jest to swojego rodzaju myślenie życzeniowe, ponieważ jest to założenie, że będzie to świat, w którym pojawia się dużo idei i możemy je selekcjonować. Tylko tu pojawia się problem, ponieważ jest pierwsze pytanie, kto to będzie selekcjonował. No właśnie, bo selekcja naturalna, co zauważył współtwórca mechanizmu selekcji, znaczy współtwórca, nie... nie w, w, współtworcja odkrycia oczywiście, bo przecież ten mechanizm istnieje dużo wcześniej niż jego odkrywcy, czyli, e, czyli Wallace i Darwin. Wallace, nie podobało mu się to określenie e, selekcja naturalna i sam Darwin w liście do niego też, też zwraca uwagę, że należy ją rozumieć niedosłownie, tylko w przenośni. On użył to jako przenośni, bo chciał jakby to, żeby ludzie zrozumieli, że to jest trochę tak, jakby natura była takim hodowcą tych gołębi, tylko że inaczej, tylko no nie inaczej, tylko jakby w sposób, yy, sama natura bawi się jakby w hodowlę, ale w liście do Wolesa zdecydowanie pisał, yy, i to chyba do kogoś innego niż Wolesa, teraz nie pamiętam, że to jest zdecydowanie błąd. I jak ludzie tak go rozumieją, na przykład później eugenicy, to źle go rozumieją. To jest przenośnia, nikt nikogo w selekcji naturalnej nie selekcjonuje. I, i, I jakby później nawet pisał, że niech, że mógłby zastąpić to już innym słowem, ale już to już stało tak popularne, że <grymnie> najwyżej sama w cudzysłowie napisał, sama selekcja naturalna najwyżej zmieni to, e, zmieni to słowo i go, to, ten termin za, zamieni na inny. No i nie został zamieniony. Zresztą po polsku zresztą jest tłumaczony jako dobór naturalny, to jeszcze bardziej źle, bo wskazuje, że ktoś tutaj, tak jak w do... W szczególnym przypadku yy, selekcji naturalnej, czyli doboru hodowlane, do, hodowlanego i doboru płciowego, ktoś tam kogoś wybiera. No nic tak w selekcji nie ma, prawda? Selekcji naturalnej. To jest po prostu zmiana częstości alleli. Konsekwentna, y, cech, y, konsekwentna w cechach dziedzicznych z pokolenia na pokolenie. Ja bym nawet, gdybym miał powiedzieć... Yy... Gdybym miał powiedzieć najprościej, czym właśnie jest ewolucja, tak jak już wcześniej wspomniałem, że jest to tak naprawdę forma. Jest to trochę tak, jak mamy naczynie z wodą, czy też z inną cieczą, płynem, który, gdy wlewamy do naczynia o określonym kształcie, przyjmuje jego kształt. Nie oznacza to przecież, że yy, cząsteczki te chcą przyjąć ten kształt, tylko znajdując się w danych warunkach od, odkształcają się do niego. I dokładnie mamy to samo w przypadku ewolucji. W momencie, w którym formy życia żyją w pewnych warunkach i natrafiają na stresory, to te stresory powodują, że część organizmów ma Więcej szczęścia, inne mają mniej szczęścia, i rezultatem końcowym jest pojawianie się pozornie ukierunkowanej zmienności. No właśnie, i tu jest ten moim zdaniem pewien konflikt, bo jednak prawo, z każdy system z prawy no, kieruje się pewną ideą, bo sam to profesor Maczek powiedział, że no, chcemy coś osiągnąć, a ewolucja nic nie chce osiągnąć ewolucja biologiczna i teraz yy, no. Spokojnie jestem w stanie sobie wyobrazić trwające takie układy, które profesorowi Matczakowi by się nie podobały. No i nawet nam by się nie podobało, bo, bo wywodzimy się z takiej, a nie innej kultury. No ale przecież istniały w historii nawet człowieka układy bardzo długotrwałe i dość stabilne, które przecież miały wpisane w prawo niewolnictwo. Więcej nawet ja bym powiedział, że przez znaczną część historii domyślnym systemem, jeżeli już chcemy używać takich nazw, był jak najbardziej silny, hierarchiczny autorytaryzm, opierający się głównie na patriarchacie. Ponieważ też od razu zaznaczę, że często ludzie mylą to i to zarówno z lewej, jak i z prawej strony orientacji politycznej, że patriarchat to nie jest androkracja czy androcentryzm. To nie jest system rządów mężczyzn, czy system uprzywilejowania mężczyzn. Patriarchat jest to system, w którym domyślną władzę mają patriarchowie, czyli dosłowny bądź metaforyczny Nestor, ojciec rodu, czyli osobnik, który zwykle najstarszy, choć nie zawsze, bądź osobniki, które z mniej bądź bardziej oczywistych powodów stoją na czele stada, a całe stado podąża za nimi. I oczywiście też mamy jak najbardziej przykłady matriarchatów, czyli rządy matron. I tak samo też w przypadku ludzi też były rządy matron, gdzie na przykład najważniejszą rolę w społeczeństwie odgrywały, co też się tak już przyjęło w mowie potocznej wiedźmy, czyli kobiety, które były najstarsze najstarsze w całej grupie i to one decydowały o tym, co w danej grupie się będzie działo i na przykład naj, najstarsza babka ustanawiała porządek kto, z, na przykład jaki syn, z którą córką będą miały dzieci, kto, jaki ród, z którym będzie miał sojusz, a z jakim innym będzie toczył wojnę. I właśnie tu, gdy mówimy o patriarcho zauważamy, że przez znaczną część historii mieli Mieliśmy tak naprawdę, ja bym powiedział, totalitarną władzę starzyzny plemiennej. Czyli mówiąc krótko, mieliśmy system, w którym... O tym, jakie warunki panują, i to bez względu, czy powiemy to o plemieniu, o grupie, narodzie, czy jakiejkolwiek innej formacji budowanej przez człowieka, władze posiadała bardzo niewielka względem reszty grupy Rada, która podejmowała decyzję o dobrostanie grupy, a cała Reszta, czy to ze strachu czy też na przykład z powodu szanow czy też ze strachu czy też szacunku wobec autorytetu jaką ta mniejszość miała podążała jej ścieżką czyli mówiąc krótko przez znaczną część historii domyślnym systemem był Ega, elitaryzm grupy pewnej kasty uprzywilejowanej, która podejmowała decyzje I więcej nawet powiem, system ten mamy nie tylko u ludzi, ale również u znacznej części innych form życia, czego najlepszym przykładem moim zdaniem są owady społeczne, gdzie również mamy kastę najstarszych robotnic bądź robotników, jak mamy na przykład u termitów dowolność płciową, która również porządkuje i organizuje hierarchię życia w ulu, mrowisku, termitierze, watasze, czy jakiejkolwiek innej grupie, ponieważ również mamy, na przykład mamy lwa i jego harem, to mamy lwa i samicę alfa, która zarządza całym haremem i tym, jak reszta lwic ma się zachowywać. Natomiast dobrostan jest strasznie ciężko zdefiniować i co to w ogóle jest. I w ogóle ciężko to wywieźć z teorii ewolucji, bo teoria ewolucji nie dba o dobrostan osobników i teraz, e, no nie dba o nic, jak już sobie ustaliliśmy i teraz, e, no jeżeli jeszcze ustalamy dobrostan organizmów pojedynczych, e, konkretnych, biologicz... podstawowych potrzeb biologicznych, jak na przykład w hodowli. czyli, że, że, że no, muszą mieć miejsce, prawda, żeby oddać y, y, substancje odpadowe, jak mocz i, i odchody. Muszą mieć oddalone miejsce od, od tam, gdzie składują odchody, załóżmy pokarm. Muszą mieć odpowiednią ilość, jeżeli żyją w zamknięciu, odpowiednią ilość przestrzeni, żeby się czuły mimo wszystko komfortowo to, to takie to, to są dość obiektywne kryteria. Oczywiście nadal jest granica sztuczna, no bo przecież ustalamy, że 3, załóżmy 6 metrów kwadratowych to jest ok a 5,9 już nie. To jest oczywiście, no wiadomo, musimy ustalić kryterium sztuczne. Natomiast no, jest to mm, no, możliwe, łatwe do obiektywnego zbadania i, i, i przyjęcia jakichś szufladek. Natomiast kiedy wchodzimy na, na już na psychikę człowieka, to tak jak to się zaczynają schody, tak jak i w płciowości, załóżmy, u człowieka, ale znaczy, nie tylko u człowieka, nie na tylko. organizmów złożonych, socjalnych, kulturowych, no to to dość mocno zależy od wychowania, w jakiej się kulturze zostało wychowane i no spokojnie jestem w stanie sobie wyobrazić człowieka poddanego w systemie autorytarnym, który po prostu czuje się... Lepiej niż gorzej, bo no nie, nie wierzę w ideały, ale powiedzmy w lepiej niż gorzej, w tym sensie, że został tak wychowany, że będąc nawet chłopem poddanym, no czuje, że spełnia swój obowiązek według społeczności i mm, posiada dzieci. Większość. No, część oczywiście mu nie przeżyło jak to w tamtych czasach, ale załóżmy, że większość mu przeżyło, miał żonę, czuł, że dobrze, spe... że dobrze spędził swoje życie i umiera szczęśliwy. Dlaczego? Absolutnie nie jestem w stanie sobie wyobrazić taką sytuację. A nie jest to... No, no, no, nie, no, nie, no nie możemy feudalizmu prawda, uznać za, za liberalne. Absolutnie. Prawo. No właśnie. No wy, i, więc no, to mi się kłóci, bo tu sprowadza się do tego, że z tej te, teorii ewolucji zaczynamy też wywodzić pewną ideę, która... Do pro, który, która doprowadza do tego, że taki, a nie inny system prawny uznajemy za dobry. Ni, moim zdaniem z nauki przyrodniczej nie można czegoś takiego absolutnie, wywieźć. Absolutnie. Przede wszystkim nauki przyrodnicze bym powiedział, że jeżeli mówimy właśnie o doborze naturalnym, to znowu, paradoksalnie musielibyśmy lekko cofnąć się do przyszłości, ponieważ gdybym miał powiedzieć, co dokonuje tego oczywiście metaforycznego doboru, to musiałbym powiedzieć, że dokonuje go, Koło fortuny, fatum, ten, ten an anake, ten przeznaczenie, ten dziwny, metaforycznie oczywiście rozumiany byt, los. Ten dziwnie metaforycznie rozumiany byt, który powstał w ten sposób, że ludzie poprzez błędy poznawcze musieli w jakiś sposób skategoryzować te wszystkie otaczające ich czynniki, które były poza ich kontrolą. Czyli tak zwany czynnik losowy, który tak naprawdę nie jest nawet losowy w dosłownym znaczeniu tego słowa, ale jest... Ponad zdolnościami kompetytywno-kognitywnymi, kognitywistycznymi przeciętnego człowieka, czyli różne zewnętrzne zdarzenia, czyli właśnie to tak zwane szczęście, pech, właśnie jak wspomniałem wcześniej, anakefatum, Dużo było tych określeń w dziejach ludzkości, które miały w jakiś sposób opisywać to, czego człowiek nie był w stanie kontrolować i było ponad nim. I gdy mówimy o doborze, to raczej właśnie były to te wszelkie zdarzenia losowe, których efektem było to, że układy mogły ulegać komplikacji. Dlaczego? Ponieważ tak naprawdę można powiedzieć, że ewolucja, geniusz, w odkrycia i opisania ewolucji poprzez ten właśnie dobór, tą naturalną selekcję, właśnie często źle się używa, raczej określam, właśnie matkę, która lepszej, właśnie byłoby powiedzieć, że to jest pokazanie, że to ślepe fatum, tak zwane ta mieszanina abstrakcyjnie rozumianego szczęścia i pecha, jest w stanie być jeżeli damy odpowiednią ilość czasu, odpowiednią ilość energii i odpowiednią ilość surowca, być prowadzić do wzrostu złożoności, nawet jeżeli są to czynniki zupełnie chaotyczne. Czyli mówiąc krótko, dobór naturalny to jest pokazanie, na, yy, udowodnienie, że z chaosu może wydobyć się ład, że samoorganizacja może pojawić się w chaotycznym systemie, jeżeli pojawią się jakieś czynniki integrujące. Ale też właśnie z drugiej strony ewolucja biologiczna wbrew nazwie właśnie, która nie jest do końca właściwa, bo można by to nazwać bardziej neutralnie, po prostu zmienność organizmu w czasie i tyle. No I również upraszczać, i jest to korzystne dla przetrwania, a nawet dla stabilności, bo i takim przykładem jest na przykład przykładem jest na przykład, e, przepraszam, za polszczyznę tutaj e, jest, są choćby kolonie owadów, na przykład termitów. Ale w ogóle różnych organizmów, które w środowisku bardzo bezpiecznym rezygnują z rozmnażania płciowego. A więc polegają tylko wtedy na przykład na telitokli, czy na, czyli odmianie klonowania i, no i one budują dużo mniej bioróżnorodne, dużo mniej bioróżnorodną, ściśle współpracującą populację, bo przecież zgodzić się chyba, że co jak co, ale rozmnażanie płciowe zwiększa zróżnicowanie populacji i zwiększa, sam najlepiej to powiedziałeś w jednym z odcinku o udomawianiu owadów, że trudniej jako haploidalne osobniki w kolonii pszczół są beta testerami matki pszczelej. I, I on dużo ich upada, nie przedostaje się do następnych pokoleń i to jest to trochę o, co, o czym mówił Matczak, ale są z drugiej strony takie termitiery, które długo trwają i w ogóle nie mają spermy, w ogóle nie mają spermy w swojej gnieździe, bo w ogóle zrezygnowały z produkcji męskich organizmów, co się przekłada, że dużo bardziej uprościły, e, zmniejszyły zróżnicowanie swojej społeczności. No i co, nie trwają? Oczywiście trwają, właśnie wracając, właśnie, jak dobrze, że wspomniałeś o trudniach, ponieważ gdy popatrzymy z punktu widzenia właśnie po raz kolejny zewnętrznego, takiego i odwrotnej inżynierii, oczywiście, bo tutaj zaznaczam właśnie, żeby nikt nie pomyślał, że mówię to dosłownie, wynalazek, jakim są samce, ukształtował się jako forma układu immunologicznego populacji. Dlaczego? Ponieważ u wielu form życia tak naprawdę zaczęło się od tego, że były izogamety, czyli gamety, które posiadały zarówno zdolność ruchu, jak i wystarczającą ilość materiału zapasowego, żeby się ze sobą fu dokonywać fuzji i tworzyć nowe osobniki. I tak naprawdę selekcja w kierunku anizogami, której właśnie tą, tą najbardziej wyspecjalizowaną wersją jest oogamia, czyli to, co dosłownie nazywamy płcią męską i żeńską, ale w sensie seks, czyli w sensie pierwszorzęd, pierwszorzędowych cech płciowych, czyli właśnie produkowanie plemników versus produkowanie komórek jajowych, powstało dlatego, że... Część osobników, czyli te osobniki produkujące plemniki, zaczęły w owych populacjach pełnić rolę zewnętrznego dla populacji systemu odpornościowego. Tak jak system odpornościowy, by, były one permanentnie niszczone przez czynniki zewnętrzne i w ten sposób selekcjonowane były te, które najskuteczniej tłumiły zakłócenia i te, które najskuteczniej tłumiły zakłócenia wzmacniały populacje o cechy tłumiące zakłócenia, które były przekazywane kolejnym pokoleniom. Szczególnie to widać, jeżeli przyjrzymy się różnorodności samców i samic u wielu gatunków, że samce są pod wieloma względami, szczególnie behawioralnie i immunologicznie, bardziej różnorodne od samic. Nie oznacza to jednak nic pozytywnego, wprost przeciwnie. Właśnie dlatego też u samców występuje znacznie większa umieralność. O wiele więcej samców umiera w czasie poronienia, o wiele więcej nie dożywa okresu reprodukcyjnego, o wiele więcej ma albo zbyt słaby układ immunologiczny, albo właśnie zbyt silny układ immunologiczny, który prowadzi do tego, że albo zbyt łatwo dostają infekcji, albo właśnie mają tak silny, że same siebie niszczą i obumierają. I w ten sposób produkowanie, podział populacji na część kontrolną, jaką są samice i część eksperymentalną, jaką są samce, sprawił, że pojawił się dobór kierunkowy, który sprawiał, że populacja jako zbiorowość uodparniała się na szumy ze strony środowiska kosztem tych samców, które były zbyt niekompatybilne ze środowiskiem, aby przekazać owe wzmocnienie genetyczne dalej. Bo nawet jeżeli popatrzymy na plemnik, to, to jest to dosłownie takie naturalne GMO. Dlaczego? Ponieważ plemnik pod pewnymi względami o ironio bardzo przypomina bakteriofaga. Jest to swojego rodzaju Kapsyd z materiałem genetycznym, ponieważ trzeba zauważyć, że sam. Plemnik nie dostarcza tak naprawdę ani mitochondriów, ani jakiejś substancji bardziej odżywczych. Dostarcza tylko i wyłącznie połowę materiału genetycznego, który wzmacnia komórkę jajową o nowe cechy, które mogą w przypadku zygot dać odporność. Więc można powiedzieć, że samce są takimi naturalnymi szczepionkami populacji, ponieważ część z tych szczepień wychodzi, część z tych szczepień właśnie nie wychodzi, a te, które wyszły, mają większe, dają większe prawdopodobieństwo przetrwania grupie. Dlatego, bo jeszcze chciałbym dodać, że właśnie dlatego, jeżeli przyjrzymy się organizmom, które są najciekawsze pod tym względem, które potrafią równocześnie być Partenogenetyczne, jak i również rozmnażać się płciowo, czego modelowym przykładem są rozwielitki albo przekopnice, to warto zauważyć, że tego typu organizmy Domyślnie, jeżeli warunki się nie zmieniają, produkują samice, produkują samice. Zresztą tak samo jest u wielu chociażby yy, form glist, że raczej osobniki, yy, głównie są produkowane osobniki domyślnie żeńskie. Osobniki męskie pojawiają się w momencie, gdy dochodzi do pojawienia się silnych stresorów w środowisku. Pojawia się wtedy, Presja na powstawanie osobników, które ze względu na swoją zmienność mają większą umieralność, ale silna selekcja po Powoduje, że powstają też te organizmy, które najmniej umierały w tym środowisku i one dostarczają genów kolejnym pokoleniom, które dzięki temu potencjalnie oczywiście, bo to zawsze trzeba pamiętać, że to, nigdy, to jest tylko i wyłącznie przybliżenie, będą w stanie w otoczeniu tego stresoru przeżywać. I stąd też łatwo zauważyć, że na drodze doboru naturalnego zaczęły się pojawiać takie rzeczy jak walki o terytorium, walki godowe i cały wachlarz behawioralnych interakcji między samczych, które sprowadzały się do tego, że samce coraz bardziej odporne, coraz mniej wrażliwe na presję środowiskową przekazywały cechy dalej, a tym samym kierunkowały w kierunku coraz mniejszej wrażliwości kolejnych pokoleń na szumy pochodzące z ośrodowiska zewnętrznego. Nie jest to jednak, trzeba pamiętać, dosłowny system, którego celem był jakikolwiek dobrostan. Dlaczego? Bo właśnie tu o ironie odwołując się do matczaka, jeżeli popatrzymy na historię większości samców, to dojdziemy do wniosku, że wygląda, o, że dosłownie większość populacji rozmnażających się płciowo uzyskiwała adaptację dosłownie po trupach tych samców, które nie były dostosowane. Dokładnie. Jedna z najprzyjemniejszych rzeczy, jakie chyba może sobie, można sobie wyobrazić u zaawansowanych zwierząt społecznych, no, które są mają też świadomość, nie wnikając w definicję tego, czyli upraszczając, jest seks. Przyjemność seksu z dobrowolnego z dobrowolnie obupólnego seksu I, no, i jest grono zwierząt, które uprawia seks yy, też dla przyjemności. Powiem więcej, no, większość bo... zwierząt uprawia seks dla przyjemności. No, i, I co? I mm, Chciałem powiedzieć, że... Że on powiedział o tym, że liberalizm jest dla dobra wszystkich i, I warto jest, było... Ja, ja często mówię, to co ty powiedziałeś, że, że, że, że, że jakaś adaptacja była po trupach yy, i braku właściwie dobrostanu albo zniweczenia jego, że... Ta przyjemność z seksu, która z jedną, wydaje mi się, no, działa y, u większości, y, jeżeli jest ten, dobrowolny ku, eustre, ku eustresowi. Jak najbardziej. Y, przyczynia się do pozytywnego, optymistycznego stresu i tak dalej. To rzecz, wydaje mi się, że większość tutaj zgodzi, bez kontrowersji. Ta przyjemność powstała na skutek ogrom, ogromnej ilości negatywnych doświadczeń naszych przodków jako ucieczka przed pasożytami. Seks istnieje i jest podtrzymywany między innymi jako ucieczka dla ucieczki samej ucieczka tylko po to, żeby stać w miejscu przed pasożytami zagrożeniami. Hipoteza Czerwonej Królowej tak zwana. Oczywiście i jest to modelowy przykład. Teraz już nie przykład. hipoteza, tylko teoria, bo ma wiele poświat. I to jest modelowy właśnie przykład tego, o czym wspomniałem, że wynalazek płci, a tak naprawdę płci męskiej, bo zawsze podkreślam, że domyślną płcią są samice, ponieważ tak naprawdę to samice produkują jajeczko, z które, tak naprawdę właściwą komórkę, bo komórka jejowa jest prawdziwą komórką, podczas kiedy plemnik trudno uznać za komórkę, ponieważ to jest dosłownie bardziej wirus z bioelektrycznym źródłem zasilania. No, przepraszam, bo zaraz się zgodzisz jednak z Dawkinsem i gangiem wirusów. Nie, nie, nie, absolutnie, dlatego że podkreślam cały czas, że jest to raczej... W tym wypadku już nie komórka, a raczej produkt komórkowy, a jak wiadomo, no produkt jak najbardziej może być komórki. I tu mamy przykład tego, że tak jak wspomniałeś, że jak ja też nie że płeć... Ale odżywia się i tak dalej, no spełnia chyba wszystkie funkcje życiowe. W dosyć ograniczonym zakresie, ponieważ jednak dosyć szybko to paliwo mitochondrialne się wyczerpuje i taki plemik obumiera dosyć szybko, jeżeli nie dostanie się do komórki jajowej. A, ale na, nasienie przecież w, w, w swoim w związkach chemicznych między komórkami niesie substancje odżywcze dla, dla plemiku. Tak, no oczywiście dlatego, no bo jednak musi być zasilanie. Natomiast jest to bardzo silnie zredukowana komórka, dlatego ja wolę raczej mówić właśnie, że Płeć męska, jeżeli przyjrzymy się, została wyselekcjonowana właśnie po to, aby rekompensować obecność pasożytów i przeciwdziałać im. I tu możemy zauważyć fenomenalny przykład istot, u których są same samice, nie ma żadnych samców, a mowa oczywiście o wrotkach, które dlaczego nie muszą mieć samców? Ponieważ... Doprowadziły one do perfekcji poprzez życie w symbiozie z innymi mikroorganizmami, horyzontalny transfer genów do tego stopnia, że nie potrzebują już Samc, selekcji samców i yy, za ich pośrednictwem adaptowania się do środowiska, ponieważ rozwinęły system absorbowania horyzontalnych genów z otoczenia, gdzie pomocą którego mogą populacje uodparniać bez aktu kopulacji i właśnie dlatego praktycznie u wrotków w ogóle nie ma samców, nie widzieliśmy u nich żadnych aktów płciowych, ponieważ rozwinęły one alternatywny system, który tak jak wspomniałem, polega na ewolucji w kierunku systemu analogicznego do transformacji bakteryjnej, czyli przekazywania genów horyzontalnych, które zapewniają odporność na wiele czynników zewnętrznych. I tu jest przykład tego, że mógł powstać alternatywny system pozwalający ubogacać genom, mimo braku samców, które domyślnie ubogacały genom populacji, chroniąc go przed zagrożeniami w postaci pojawienia się czynników, które mogły ograniczyć daną populację. Być może profesor Maczczak by tutaj kontrargumentował, że istnieją różne natury, różnych organizmów, I... ale to by mi się kojarzyło z esencjalizmem, ale wydaje mi się, że wyczułem kilkukrotnie esencjalizm ewolucyjny, czyli no coś, co nie ma potwierdzeń naukowych i jest uważane przez praktycznie niemalże wszystkich, Nau naukowców, ewolucjonistów za coś, co no, nie ma pod, racjonalnych podstaw naukowych, że istnieje jakiś esencjalizm, e, który może wynikać z, z ewolucjonizmu, czyli że istnieje jakaś właściwa natura, która jest w, może być w, w, najlepiej realizowana przez właściwy sobie sposób danego gatunku, danej populacji, danego organizmu i tak dalej. I to by się no, mogło na przykład do, do tego sprowadzać, że dla ludzi być może, załóżmy no istnienie dwóch płci jest naturalne, jest właściwe, albo że takie, a nie inne prawo, które tak, a nie inny sposób realizuje wolę, wolę człowieka, no to, co on Chcę robić, ale nigdy nie ma człowieka, który chce robić coś całkowicie niezależnie od innych, to co by wybrał, bo to jest zawsze na skutek jakiegoś wychowania i urodzenia się, więc to, no, ale że nie jest ciemiężony, okej, okay, to rozumiem, że to jest właściwą naturą społeczeństw ludzkich. No, przepraszam bardzo, i rozumiem to i jestem w stanie się nawet z tym zgodzić. Ale nie z tym, że możliwe jest to uzasadnienie tego tylko y, teorią ewolucji, tylko wywodzącą się z nauk przyrodniczych, czyli nauk ścisłych. Że jest coś, jakiś właściwa, na... to, że właściwa natura to w ogóle tego z ewolucji nie da się wywieźć, ale że Dałoby się tylko pod kątem etycznym, ale to też tylko w ograniczonym czasie, bo jakakolwiek natura, jakiejkolwiek populacji w tym gatunku istnieje jako pewne większościowe, to my mamy wrażenie tego, jako pewne, nie wiem czy się zgodzisz, pewne większościowe, pewna większościowa strategia tymczasowo w danym, krótszym lub dłuższym czasie. Ale nigdy ona nie jest jedyna, tylko większościowa. I my przez to, że jest mocno większościowa, czasami mamy złudne wrażenie, że jest tą właściwą, bo, bo nasz mózg popełnia błąd poznawczy. Dokładnie, popełnia coś, co można nazwać właśnie błędem bądź przybliżeniem poznawczym, bo uśrednia bodźce, które do niego dochodzą na zasadzie heurystyk i uznaje, że jeżeli coś występuje dostatecznie często, to znaczy, że coś jest zawsze, albo Albo też uzasadnia, że jeżeli jego własne potrzeby wywołują w nim określoną pozytywną motywację, to znaczy, że one są obiektywnie właściwe i dobre z punktu widzenia jakiegoś ponadnaturalnego, czyli Czegoś, do czego natura powinna dążyć. I tu jest właśnie problem polegający na tym, że niektórzy ludzie bez względu na ich inteligencję, zdolności poznawcze i tak dalej, mają niestety słabość do mylenia swoich subiektywnych odczuć z obiektywnymi faktami. Czyli mylą to co odczuwają w wyniku interakcji z czymś, z tym, co tą interakcję wykonuje. Czyli mówiąc krótko, dokonują i tak samo inne stworzenia kilku przeskoków myślowych i skrótów i na przykład zamiast stwierdzić, że ta rzecz wywołuje u mnie negatywne odczucia, przeskakują do i dedukują dalej do ta rzecz jest zła. I w ten sposób może być na także że ta rzecz u większości ludzi kojarzy się negatywnie, albo ta rzecz u większości ludzi kojarzy się pozytywnie. Ta, może z, podaję przykład kradzież. No od, od społeczeństw bardzo pierwotnych do bardzo zaawansowanych. Wydaje mi się, że nie jest to konturacyjne, jeśli większość będzie... Oczywiście ta co, co jest tą kradzieżą będzie zróżnicowane, ale samo nazwanie to kradzieżą będzie przez zdecydowaną większość ludzi yy, odebierane subiektywnie jako coś złego. Oczywiście i wynika to nie z tego, że jest to uniwersalnie coś złego, tylko raczej ze swojego rodzaju empatii afektywno-kognitywnej, ponieważ tu musi, pro, muszą dwie empatie współpracować, a tym samym teoria umysłu, polegająca na zasadzie, że jeżeli ja bym nie chciał utracić moich zasobów i ktoś by nie chciał utracić moich zasobów, to jeżeli nie będziemy wzajemnie kraść swoich zasobów, to każdy będzie czuł się bezpieczny. Czyli siłą rzeczy każdy z nas poprzez wspólne umawianie się dba o zbiorowy dobrostan i satysfakcję, a nie o spełnienie jakiegoś wyższego, nadrzędnego, abstrakcyjnego prawa, które miałoby być nad czymkolwiek. Na przykład ewolucyjnego, którą Oczywiście. da się wyjść tylko z teorii ewolucji. No. Bez dołączenia, znaczy dołączenia, w ogóle czy da się wyjść. Moim zdaniem to, co mówił e, profesor Maczak, no trzeba wywodzić z nauk humanistycznych. Dokładnie, więcej, ja bym raczej powiedział, że to o czym mówi pan Maczak to z pewnością może nie jest tyle co ewolucja i raczej bym powiedział, że to nie jest właśnie wprost przeciwnie natura człowieka, co nie znaczy, że jako grupa nie możemy dążyć do tego, aby taka była przyszłość. Może się stać tą naturą większościową, ale mówię tą naturą w cudzysłowie, czyli takim wrażeniem, że większość osobników i osobniczek dobrze się w tym czuje, komfortowo. Może być tak, że się zmieni, że większość będzie, ale to się może zmienić tak, jak nawet teraz byli niby zaskoczeni, bo może za milion lat e, u post ludzi e, nie będzie na przykład płci męskiej. No może się tak zdarzyć. Oczywiście. Więc e, i, no i wtedy się ograniczy drastycznie różnorodność. Nie będzie mnóstwo pomysłów, bo mężczyźni mają troszeczkę średnio inne pomysły niż kobiety pewnie. Nie Chociaż bardziej, nie... tu zaneguję, ponieważ nigdy nie wiemy, czy takie powiedzmy same samice, które... Nie będą też bardziej miały ryzykownych pomysłów. Więcej oczywiście, nawet. Oczywiście. Ja nawet powiedziałbym więcej. Jeżeli to weźmiemy znaczy. pod uwagę społeczeństwo samych samic, to zauważmy, że na przykład, które będą rozmnażać się przez fuzję komórek jajowych. Właśnie one nie muszą rozmnażać się partenogenetycznie. One mogą rozmnażać się przez fuzję komórek jajowych. One, tak jak te wrotki, mogą wspomagać się bioinżynieryjnie. One, takie... Ta populacja tych ludzi w przyszłości może mieć elementy cyberpunk Biopankowe różnego rodzaju zarówno bio, jak i cybernetyczne wszczepy, i tego typu istoty mogą wykazywać się o wiele większym bogactwem pomysłów, nie. idei niż współcześni ludzie. To prawda, to prawda. Chodziło mi, o chodziło mi, że aktualnie prawdopodobnie średnio yy, podkreślam, także to jest tylko po prostu kwestia kalkulacji, statystyki, no średnio podejrzewam, że więcej niebezpiecznych i ryzykowny. ryzykownych, prze a, ale też w niebezpiecznych, Niebezpiecznych idei mają mężczyźni. Oczywiście, ale właśnie jak najbardziej, tylko że to wynika po raz kolejny z tego, że same ze względu na to, że selekcja poszła w kierunku wykształcenia pewnego systemu właśnie immunologicznego populacji są bardziej różnorodne. Nie oznacza to, że są, właśnie tu też właśnie to jest kolejny problem, różnorodność wiąże się z tym, że jak sama nazwa wskazuje jest różnorodna. Pojawiają się wszelkie możliwe kombinacje, a większość kombinacji wcale nie jest opartych na współpracy, a wprost przeciwnie na konkurencji, a z prostego powodu. Z tego samego, z takiego dzieła Entropia. Większe jest prawdopodobieństwo niekompatybilności niż kompatybilności. A skoro współpraca wymaga, czy tego chcemy, czy nie, kompatybilności, synchronizacji systemów motywacji, to więcej będzie występować układów niekompatybilnych, więc też takich, które są bardziej skłonne do konkurencji. Kacper, jeżeli chodzi o ten esencjalizm ewolucyjny, no poza naukowe, poza naukowe rozumowanie tutaj, które wywodzi się no, pod względem naukowym słusznie z teorii ewolucji, mm, też zauważam Wiesz, Jest taki, na przykład, jest taki ruch psz, w, w zbiorze, można powiedzieć, przelarstwa naturalnego, który się nazywa przelarstwo darwinistyczne. Sama nazwa nam mówi, że on się odwołuje prawda, do koncepcji Darwina, do selekcji naturalnej, mm, która, y, której to pszczelarze na swoich pasiekach chcieliby realizować y, no jakby zgodnie z tą selekcją naturalną. No i przeczytam ci jest, w ogóle to chciałem powiedzieć, że no ten ruch wydaje mi się sympatyczny, co nie znaczy, że, że, że, że nie można dyskutować ze wszystkimi intelektualnymi, intelektualnymi założeniami tego ruchu. Nawet więcej powiedziałbym, że to nawet należy, ponieważ jedną z kluczowych aspektów nauki jest ciągłe krytykowanie, szukanie dziury w całym i dążenie do coraz większej precyzji na każdym poziomie poznawczym. I z tego też powodu nauka jako sama koncepcja jest niezwykle frustrująca i tak trudna do utrzymania przez większość form życia i dlatego praktycznie powsta jej powstanie było taką abominacją i ewenementem, ponieważ system ciągłego zdobywania informacji i ciągłego samokorygowania jest w pewnym stopniu ciągłym utrzymywaniem się w dystresie i pod wieloma względami też zmusza organizm do olbrzymiej inwestycji energetycznej, do tworzenia coraz większych i złożonych szlaków pamięciowych, gromadzenia coraz większej ilości informacji, a tym samym też pod pewnymi względami ogranicza chociażby układ immunologiczny, sprawność całego systemu oraz jego fitness. Ładnie usprawiedliwiłeś, dlaczego się o tym porozmawiać. Dziękuję Ci. W każdym razie profesor Tom Silly jest bardzo znanym naukowcem, który, no biologiem, ale specjalizuje się w biologii rodziny pszczelej. Odkrył wiele rzeczy, między innymi sposób podejmowania, znaczy uszczegółowił odkrycia związane z podejmowaniem przez rój pszczeli, który wyleciał decyzji, gdzie się osiedlić, prawda? Jak jest podejmowania tam taka kolektywna decyzja. Bardzo ciekawy człowiek, sympatyczny profesor, ale jest głównym, jest głównym propagatorem tego, tego, można powiedzieć, tej koncepcji przelarstwa darwinistycznego. Powołuje się tam, no, nie, nie tylko na... Głównym intelektualnym argumentem jest nie sama nawet teoria ewolucji, ale wręcz no, dobór naturalny, czyli selekcja, selekcja czysto darwinowska i chciałem Ci przeczytać fragment z artykułu mojego kolegi Bartłomieja Malety, który no, ufam, że dobrze tutaj poglądy profesora Siliego opisał. To jest artykuł, który ukazał się w pszczelarstwie i będzie oczywiście odnoś odnośnik na również do strony Bractwa Pszczelego. Profesor Sili uważa, że wszystko, co robią rodziny pszczele żyjące w dzikich i niedoglądanych siedliskach służy ich przetrwaniu i rozmnażaniu, a tym samym przynosi największe korzyści dla zdrowia kolejnych pokoleń. Uznaje, że... To pszczoły są najlepszymi pszczelarzami i powinniśmy się od nich uczyć. Postuluję, abyśmy spojrzeli na problem zdrowia pszczół z perspektywy ewolucyjnej, bo tylko wtedy możemy stwierdzić, jak pszczoły chcą żyć i jak faktycznie żyją, gdy nie są nieustannie niepokojone przez pszczelarzy. Jak byś to skomentował? Powiem tak. Nie da się ukryć, ponieważ zacznę od czegoś pozytywnego w tej materii, nie da się ukryć, że jednak nauka musi z czegoś czerpać wiedzę. Więc jeżeli, powiedzmy, chcemy się czegoś dowiedzieć o tym, w jaki sposób dają sobie jakieś formy życia radę bez jakiejkolwiek ingerencji nas samych, to badanie takie, bym powiedział, nieinwazyjne jest bardzo ciekawym doświadczeniem, obserwacją czy eksperymentem. Dlaczego? Bo obserwując gatunki zwierząt, obserwując jak różne roje się samoorganizują, rozwiązują różne problemy chorobowe, możemy znaleźć wiele interesujących rzeczy na i mechanik, które, z których korzystają, o których nie mieliśmy pojęcia, na które nie zwracaliśmy uwagi i które mogą okazać się niezwykle efektywne. Jednak tutaj pojawia się kilka moim zdaniem poważnych zniekształceń poznawczych wynikających przede wszystkim z tego, co występuje niestety bardzo powszechnie w ludzkim myśleniu i dzielenia świata na sztuczne i naturalne. A mówiąc prościej, na tworzeniu swojego rodzaju odrębności człowieka od świata naturalnego. I wywodzenia z tego selekcji darwinowskiej. Co, co nawet sam Darwin chyba by nie napisał. Oczywiście, ponieważ to jest... Przecież uznawanie tego, że człowiek jest pewnego rodzaju obcym bytem ingerującym w naturę i w ten sposób patrzeniem, że my jesteśmy czymś tu, a natura jest czymś tu i paradoksalnie jest to pod wieloma względami też forma takiego ksenofobii i dyskryminacji o ironio natury. Dlaczego? Ponieważ to jest traktowanie natury w taki sposób bardzo o ironio przedmiotowy, że my jesteśmy pewnego rodzaju bytem inteligentnym, zewnętrznym, który nią manipuluje, a ta natura to jest pewnego rodzaju taki kolektyw, który sobie żyje, który sobie ze sobą oddziałuje, który przypuszczam, że, że ym, może być jednak też myślenie, że yy... Kieruje się pewną mądrością. O, ja bym właśnie tu powiedział, że, że tutaj jest takie, że albo my, że, że jest pewien inteligentny projektant, pewnego rodzaju właśnie gaja, czy jakkolwiek jest ona nazywana w różnych tego systemach etyczno-filozoficzno-ezoterycznych, pewnego rodzaju inteligentna siła sterująca formami życia... I w momencie, w którym my wchodzimy, my destabilizujemy tą naturalną inteligencję. Ja bym porównał to trochę w tego typu podejście do tego, jak było to pięknie pokazane w takim filmie z 2009 roku Jamesa Camerona Avatar, w którym okazało się, że jak była ta planeta Pandora, to że na tej planecie rosła Ejła, która była grzybem bądź formą życia, której korzenie czy też właśnie ta grzybnia przenikała całą planetę i dosłownie sterowała całym ekosystemem, czyli sprawiała, że konkretne zwierzęta na przykład były się rozmnażały, że konkretne organizmy obumierały. Była takim systemem podtrzymywania życia dla wszystkiego na tym globie. Ale nie zdziwiłbym się, gdyby twórcy tego filmu byli wiernymi, wierzącymi w hipotezę Gaj obaloną naukowo. Więc prawdopodobnie oni uważają, właśnie taki tego typu podejście... Darwi... Właśnie tu jest ten problem, że oni używają określenia darwinistyczne do czegoś, co nie jest Darwi... darwinistyczne. I uzasadnione darwinistyczne. Ja bym darwinistyczne. powiedział bardziej, selekcji... że... Jeszcze raz ci przeczytam. Czy można z selekcji natura samej darwinowskiej selekcji naturalnej, czyli przeladstwo darwinistyczne, czyli to dokładnie określa to, jak oni uzasadniają to, co chcą robić, chociaż wcale, tak jak powiedziałeś, wystarczyłoby to uzasadnić samym eksperymentem. Czy można dzięki temu stwierdzić, jak pszczoły chcą żyć. Nie, bo selekcja naturalna jako czysty mechanizm nie realizuje żadnych chęci organizmu. Przecież polega na, na mutacji, która y, y, mutacja tworzy różnorodność, a selekcja ogranicza tą różnorodność. Oczywiście. Coś, co wydarzyło, ogranicza coś, co wydarzyło się wcześniej i w ogóle nie wskazuje jakikolwiek chęci na przyszłość. No. Więcej nawet ja uważam, że, te, że... Samo badanie w jaki sposób Olga i tu kluczowe nie mówić o darwinistycznym tylko skupić się na tym jak te formy życia podmiotowo je potraktować i stwierdzić jak dają sobie radę te formy życia kiedy nie mają żadnego innego systemu kontroli, pomocy i tak dalej. I jakie same rozwijają myślenie, na przykład narzędziowe, aby radzić sobie z problemem. Dlaczego? Bo jeżeli na przykład dane organizmy wykorzystują otoczenie do tego, aby na przykład się leczyć, szczepić i tak dalej, to to nie jest żaden darwinizm. To nie jest tak, że są one sterowane przez matkę naturę. Nie. To nie jest odgórna inicjatywa. To jest ich oddolna inicjatywa. Więcej nawet. Samo badanie jest genialne, bo mogłoby Jasne. nawet pokazać coś innego. Pokazać, że wiele różnych rojów w różnych częściach świata może mieć zupełnie inne kultury i inne strategie radzenia sobie z tymi samymi problemami. I powiem Ci, że to zostało poświadczone i to jest bardzo ciekawe i oczywiście jako osoba starająca się być dziennikarzem naukowym mnie bardzo o to mnie ciekawi i sympatyzuje z tym, natomiast yy, no kontrowersyjna jest ta otoczka ideowa. Dokładnie. Uz, Uzasadnianie to tym, że, że, że, te, że, że takie zachowanie jest bardziej zgodne z ewolucją, a, a jeszcze można powiedzieć, że bardziej z naturą. No, no są też takie organizacje jak Natura Be Keeping Trust, które no wprost one są, sympatyzują z rolnictwem, z pseudonaukowym rolnictwem biodynamicznym i, i uzasadniają to, że to jest bardziej zgodne z naturą i realizuje jakąś harmonię w kosmosie. Jako dychotomia drugiej skarności, czyli człowiek, który jest zakłóceniem przyrody. Co jest logiczne nie do obrony. W ogóle. Co jest yy, logiczne. Darwin by się pod tym moim zdaniem już nie podpisał, już nie mówiąc, że jest taki też błąd poznawczy taki, że współczesna, neodarwinowska synteza nie jest tym, co yy, XIX-wiecznym rozumieniem darwinizmu i Darwin też popełnił szereg. Yy, Szereg rzeczy, które aktualnie zostały zweryfikowane negatywnie w nauce. Oczywiście główna jego idea cały czas yy, jako ten mechanizm selekcji naturalnej tkwi, dlatego mówię Darwinowska, ale sam znając poglądy Darwina z listów i jak miał problemy z tym, jak ludzie rozumieją jego selekcję i co mu przyprawiają, czego, czego on wcale tak nie rozumiał, no myślę, że on by się pod tym nie podpisał. Więcej nawet ja uważam, że to jest ubierane w otoczkę, jest dodawane słowo darwinizm trochę na tej zasadzie jak do wielu współczesnych mistycznych praktyk dodaje się słowo kwantowy, żeby brzmiało tak bardziej naukowo, że jakaś y, komunikacja kwantowa, że wiele cudów, na przykład y, jakichś mistycznych channelingów, czy innych y, sz, na przykład y, szamanizmów, czy na przykład różnych proroków próbuje się uzasadniać tym, że oni za pomocą fizyki kwantowej widzą przyszłość. Czyli próbuje się coś, co było od zawsze, ponieważ od zawsze byli wróżbici, tylko teraz próbuje się temu dawać pozory, odwołując się do czegoś, czego większość ludzi i tak nie rozumie. Tak, że On na przykład dianie w Puszczy Amazońskiej rozumieli koncepcję DNA i w ogóle znali DNA. Na tak, albo właśnie, że używali fizyki kwantowej do szamani, używali fizyki kwantowej do tego, aby komunikować się z duchami z innych wymiarów. Czyli mówiąc krótko, jest to ubieranie w szaty wiarygodności i science fiction czegoś, co można wytłumaczyć w o wiele bardziej racjonalny sposób, bo to nawet nie jest, że prostszy sposób, absolutnie, po prostu bez odwoływania się do jakichś wyższych, nadnaturalnych sił. Znaczy, nie, no tutaj akurat się odwołują do naturalnej siły darwinowskiej, ale przyprawiają, yy, przyprawiają ją o mm, koncepcje ideowe, których ona absolutnie nie ma. Więcej, których ona nawet nie próbuje przekazywać, ponieważ cały tak naprawdę właśnie to, o czym oni mówią, ta cała biodynamika, tak naprawdę ja bym więcej powiedział, ona jest antydarwinistyczna, ponieważ ona tak naprawdę jest bardziej spirytualistyczna niż materialistyczna, bo ona postrzega tą naturę jako jakiś inteligentny byt, który sam siebie steruje, sam sobą rozwija w jakimś konkretnym celu, czyli to jest tak naprawdę powrót do takiego myślenia o... o szamanistycznego, animistycznego, że są pewnego rodzaju jakieś duchy natury, które się opiekują nią i tak dalej. Ja bym powiedział jeszcze eugenicznego, w stylu Hekela, racjonalnie, powiedzmy, świetnego ewolucjonisty, bardzo zasłużonego naukowca. Ale tak jak teraz krytykujemy pewnego naukowca Thomas Ilejo, czy raczej dyskutujemy z nim. Dyskutujemy, ale racjonalnie, ale racjonalnie. Nie atakujemy tej osoby. Tak samo Hekela. No, to, że był genialnym ewolucjonistą i przyrodnikiem, to nie znaczy, że we wszystkim musiał mieć rację. Czas go zweryfikował i być może, gdyby żył w XXI wieku... Ee, Miałby myślałby... dostęp do narzędzi poznawczych, do których nie miał pojęć. Myślałby inaczej. No, to jest normalne. Natomiast, no, to jest też trochę eugeniczna koncepcja, ten esencjalizm, bo tu jest pewien ukryty esencjalizm. Otóż tak jak pszczoły żyły przed milionami lat, to było dobre i właściwe, człowiek to zakłócił, wróćmy do tego, my pomóżmy tym pszczołom osiągnąć im właściwą naturę. To jest ten esencjalizm, który się, no, musi kojarzyć z, z pseudonaukową koncepcją eugeniczną, prawda? Oczywiście i tutaj właśnie ja bym zauważył, że tu jest podstawowy błąd, który właśnie... Wiele osób popełnia, który niestety wciąż w wielu rzeczach pokutuje z tą właśnie naturą, i tak dalej, ponieważ to się odwołuje też właśnie do teleologii, deontologii, esencjalizmu. To jest cały czas coś, co uniemożliwia człowiekowi takie sceptyczne popatrzenie na świat, ponieważ poszukuje tych odgórnych źródeł złożoności, czyli ma problemy z rozumowaniem oddolnym i cały czas poszukuje tego wszędzie myślenia odgórnego narzędziowego, czyli skoro ja sprawczo manipuluję otoczeniem, to musi istnieć siła, która manipuluje wszystkim wokół mnie. I w ten sposób na przykład też, jeżeli przydarza nam się szczęście bądź pech, to instynktownie te nasze własne umysły, ten nasz własny umysł przenosimy na środowisko zewnętrzne i tworzymy takie bóstwa właśnie jak Fatum, Anakę, czy tego typu siły, Parki, czyli słynne Moiry z mitologii greckiej, które miały pokazy, jakby uosabiać te rzeczy, które były jakby ponad człowiekiem, a którym człowiek ze względu na zaburzoną teorię umysłu nadawał swoją własną osobowość. I nawet dodam jeszcze ciekawostkę na koniec, ponieważ wbrew pozorom łączy się to z dwiema rzeczami, które pozornie wydawałoby się, że nie mają nic z tym wspólnego, a mianowicie znowu z układem immunologicznym i schizofrenią. Dlaczego? Ponieważ bardzo często schizofrenia wiąże się z nadaktywnością gleju i z nadaktywnością systemu kontroli krew -mózg, bariery krew mózg, która sprawia, że układ bardzo intensywnie niszczy i rozkłada sieć połączeń. Upraszcza neurologiczne algorytmy do minimum i to sprawia, że układ, jakim jest. Człowiek w momencie doznaje czegoś w rodzaju snu na jawie. Dlaczego? Ponieważ bodźce, które do niego napływają, nie ulegają jakiemukolwiek, bym powiedział, hamowaniu, czy też intelektualnej, rozumowej obróbce. To są silne doznania, niehamowane przez jakąkolwiek głębszą analizę. I to powoduje też, że układ taki ma problem z odróżnieniem, co jest jego własną fantazją, co jest jego własnymi myślami, a co jest środowiskiem zewnętrznym. I jeżeli układ taki, w tym wypadku człowiek nie odróżnia własnych myśli i namiętności od obiektów, które go otaczają, bardzo łatwo te swoje własne namiętności umieszcza w obiektach, które go otaczają, czyli nadaje swoje własne cechy charakteru, swoje własne przemyślenia obiektom, które tak naprawdę ich nie mają i antropomorfizuje je sobą samym. I w ten sposób wydaje mu się, że otacza go świat duchu, właśnie świat dyad, które tak naprawdę są wytworami jego wyobraźni, które on odbiera za byty nie wewnątrz jego umysłu, ale poza jego umysłem. I dlaczego ja o tym wspominam? Bo po raz kolejny schizofrenia, podobnie każda inna rzecz, to jest spektrum. I jeżeli zdamy sobie sprawę, że schizofrenia jest przykładem systemu, w którym dochodzi do skrajnego zmniejszenia różnorodności i złożoności algorytmów, a zdamy sobie sprawę, że te algorytmy są spektrum, a jednocześnie, że jak wspomniałem wcześniej, układ dąży do tego, aby możliwie upraszczać algorytmy, na których operuje, to dojdziemy do wniosku, że intuicyjnie bardzo łatwo nam odgórność świata wnioskować z tego, że przenosimy nasze własne myśli i nasze własne odczucia na otaczający nas świat. Więc tego architekta, którym sami jesteśmy, widzimy jego jakby lustrzane odbicie we wszystkim, co nas otacza. I wtedy zakładamy, że skoro natura sobie jakoś radzi, to to, to, co jest w mojej głowie, jest w tej naturze i to ono steruje. I doszukujemy się siłą rzeczy czegoś, czego tam zupełnie nie ma. No może jest to kwestia tej nazwy selekcja naturalna, inne tłumaczenie po polsku dobór naturalny, które... Że to natura dobiera. które od początku było przenośnią. I może już zakończając naszą rozmowę, posłuży się cytatem Darwina, który miał z tym problem, jak ludzie go rozumieją, jego dosłownym cytatem z listu. Otóż, yy, linka do tego yy, listu wkleję w opisie, przepraszam, ale nie pamiętam teraz do kogo tego... Do, z, z kimś dyskutował właśnie na, na temat z, złego rozumienia terminu selekcja naturalna i wyciąganie z niego wniosków, jakie on nie miał na myśli, używając tylko tego jako przynośni. Uwaga, w dosłownym sensie Selekcja naturalna jest niewłaściwym określeniem. Przez naturę rozumiem tylko sekwencję zdarzeń, jaką udało nam się ustalić. Chyba jestem złym tłumaczem. To powiedział Charles Darwin. Mi się wydaje, że ciężko o lepsze zakończenie. L naprawdę i to jest właśnie odpowiedź na to, że by nie patrzeć na ewolucję w sposób odgórny, a raczej jako efekt działania wielu systemów oddolnych, których efekt jest nieprzewidywalny. Dziękujemy Państwu bardzo za uwagę. Polecamy się na przyszłość, a jakby ktoś miał ochotę wesprzeć na Patronalcie, bo mu się podobało, zapraszam. Ja również zapraszam. Dzięki. Radzi.